Thank you. I witamy bardzo serdecznie w 166. odcinku podcastu Bezimienny. Słuchajcie, standardowo za pierwszym mikrofonem będzie Christian Keunder. Ze mną w studiu będzie również. Michał Stiller. Witam wszystkich bardzo serdecznie. I jest z nami Rafał Radomiewski. Cześć wszystkim, witam. Słuchajcie, wracamy po trzech tygodniach w sumie, mieliśmy małą przerwę ze względu na to, że w sumie, w sumie, w sumie byliśmy busy, byliśmy w sumie zajęci, Rafa podróżował, Micha podróżował, ja natomiast się przeprowadzałem, więc ciężko by nawet było ogarnąć coś w zeszłym tygodniu, jakiś czas, żeby to nagrać, no dlatego nagrywamy dzisiaj, słuchajcie, 1 września, pierwszy dzień! Września dzieci idą do szkoły Nawet w, przy covidzie Wiem, że chyba chyba dalej idą do szkoły e, Świetnie, my że znaleźliśmy czas Żeby dzisiaj nagrać ten e, odcinek Słuchajcie, odcinek będzie e, w końcu W końcu będzie o grze, o której chciałem powiedzieć swego czasu Ze względu na to, że nie, byli, nie mieliśmy czasu Ogrywać coś e, Co jest e, e, Na bieżąco, co, coś co wychodziło Może Możemy wrócić do starszych tytułów I wracamy, słuchajcie Hellblade Senua Sacrifice Eee, w końcu o tym powiem eee, w końcu powiem wam dlaczego czekam na drugą część która ma wyjść w przyszłym roku Eee, dobry tytuł, eee, dobry tytuł powiem wam e, dlaczego w dalszej części odcinka I słuchajcie, standardowo będzie dużo innych dziwnych rzeczy e, dowiecie, się, e, dowiecie się o czym będziemy mówić dalej Poza tym o, ogrywamy nowe gry, ale, ale to, to, to, nie jest, e, to nie jest po prostu powód, żeby mówić ich e, o nich w temacie głównym Ze względu na to, że jeszcze ich nie pokoczyliśmy. E, no, ogrywam dosyć ciekawe gry, ale, ale na pewno nie o tym, żeby się długo o nich produkować Dobra, e, faktem jest, że 166 odcinek e, zaczynamy, jedziemy z Hyde Parkiem, więc standardowo ostatnio zaczynałem od Michała, a tym razem zacznę od Michała. Michał, co tam u Ciebie? Wakacje się kończą, urlop się skończył, powoli wracam do, do rytmu growego itd., bo założyłem sobie na urlop, że sobie trochę pogram, odpocznę, poglądam sobie coś na Netflixie i pograłem w jakiejś starocie, na Netflixie nie zobaczyłem nic, byłem w rozjazdach, byłem po prostu korzystałem z urlopu, odłożyłem gry, filmy itd., ale to nie znaczy, że nie udało mi się w ogóle pograć, pograłem w takiego Twin Stick Shootera, który pojawił się na Game Passie o tytule Zino Crisis. Gdyby nie Ty, Krystian, to bym nie wiedział o tym tytule, bo rzuciłeś mi po, po ostatnim nagraniu tym tytułem i postanowiłem go sprawdzić i naprawdę mnie wciągnęło. Mimo tego jak to wygląda, bo ta gra była wyprodukowana, to znaczy miała premierę swoją w 2009, a wygląda jakby wyszła w latach 90. i wyszła także na stare konsole, na przykład na Sega Mega Drive ta gra wyszła. Więc w 2019 mamy jeszcze premiery na Sega Mega Drive, więc to jest już naprawdę old school dla fanów starego sprzętu. No i myślę, że dla takiego, e, dla takiego fana takich starych sprzętów e, niezłą gratką musi być dostać nowy tytuł. Jak ktoś ma taką Sega w domu jeszcze stoi gdzieś tam na strychu, od, odkurzyć, po prostu nowego kadryża sobie tam wsadzić i sobie pograć. I o co chodzi w Dino Crisis? To jest taka, e, jak już wspomniałem wcześniej, twin-stick shooter, taki bardzo oldschoolowy, gdzie po prostu musimy walczyć naszym żołnierzem z potworami, czyli założenie jest, założenie jest bardzo proste. E, cała walka przypomina mi e, trochę właśnie jak kiedyś Nawiązałem do Binding of Isaac, to też mi się przypomniały teraz te plansze z Binding of Isaac, czyli mamy prostokątną planszę, którą widzimy z góry, na którą wchodzimy i bijemy się z wrogami, aż wybijemy wrogów do końca po czym znowu nam się wyjście otwiera, możemy albo wrócić się do poprzedniej planszy, albo przejść planszy dalej i po prostu z pokoju do pokoju przechodzimy, aż dochodzimy do bossa, czyli założenie gry jest bardzo proste. Mamy różne, róż, różne plansze, różnych bossów mamy na końcu planszy. Nie wiem ile dokładnie jest światów. Każdy świat, który się tam przechodzi po bossie do nowego świata się różni z sobą. Mamy dżunglę, mamy, mamy jakąś bazę kosmiczną, mamy e, pustynię i tak dalej. No i na każdych z tych, e, z tych plansz, z tych światów, że tak powiem z tych poziomów mamy różnych wrog wrogo wrogów, na, którym, na których musimy różnie uważać. Na przykład w, w pustynnych e, w pustynnej krainie wyłaniają nam się z ziemi, co jest strasznie wkurzające. Różne rodzaje takich takich ufolutków są, niektóre strzelają, niektóre szybciej padają, niektóre są silniejsze, ale się przesuwają po planszy i naprawdę jest z czym walczyć, jest różnorodność, jeśli o wrogów chodzi. No i walczymy orężem palnym, czyli, czyli bronią palną. Mamy karabinek w standardzie, w którym, którym kończą się naboje. I musimy czasem sobie zbierać naboje, a czasem gdzieś na planszy losowo pojawi się broń dodatkowa, która rozbudowuje nam e, rozgrywkę i ta broń jest ograniczona czasowo, że dostajemy jakiś machine gun, czyli, czyli walimy walimy ostro z machine guna, czy jakiś laser, czy, czy, czy broń, która odbija się od ścian, e, której naboje odbijają się od ścian, e, miotacz ognia i tak dalej, więc, więc broni jest tam sporo. Nawet jest wyrzutnia rakiet chyba, która robi niezłą siekę na planszach i, i warto, warto sobie skorzystać z ich broni bonusowych, które się tam po pojawiają, bo niektóre naprawdę są e, przechylają szale, jeśli chodzi o walkę w naszą stronę i gra robi się troszkę łatwiejsza, bo gra jest cholernie trudna. E, jest, są poziomy trudności, e, przyznam się, że grałem na początku na hardzie, i przestawiłem się z harda na, na easy, są tylko dwa chyba, hard i easy <gry> Aha, nie wiem, okay, bo, no. ja bo jak z harda to na medium może e, nie, jest, jest poziom czerwony, no tak, jest tak, poziom okay. zielony więc masz tylko no tak, do wyboru tak. albo idziesz y na easy, albo idziesz na hardzi, albo się wściekasz, albo się wściekasz trochę mniej, bo to, że jest easy, nie znaczy, że jest łatwo, jest cholernie trudno, bo naprawdę, to jest takie staroszkolne, jak kiedyś gry były dla masochistów, tak Zino Crisis jest tak samo teraz dla masochistów, co mi się podoba, co mnie wciąga. No i przechodziłem sobie coraz dalej, coraz dalej, uczyłem się tej gry, bo jednak trzeba uważać, robić rolki mniej więcej rozkminić tych przeciwników, w jaki sposób mogą cię zaatakować i tak dalej. Więc gra naprawdę stawia wyzwanie, które wciąga i po zginięciu miałem ten syndrom tych roglajków, lajków, że, że po prostu od nowa wszystko chciałem jeszcze dalej dojść, jeszcze dalej się starałem, żeby nie stracić życia i tak dalej. No i po każdym, jak, jak pokonamy bossów, którzy są fajnie, które są, bossowie, którzy są fajnie zaprojektowani, Mamy koniec koniec planszy i możemy sobie za pomocą dottagów które zbieramy gdzieś tam, które dropią nam losowe potworki, dot możemy jako walutę zmieniać sobie na upgrade naszej postaci, czyli, czyli nie tylko jest... Yy, i, przechodzenie na pałę i strzelanie wrogów, możemy także rozwinąć swoją postać, czyli jak zbierzemy dużo doktagów, to możemy sobie punkty życia trochę podwyższyć, e, siła rażenia ognia, e, granaty, które nosimy ze sobą, możemy liczbę granatów, e, liczbę amunicji, którą możemy przy sobie nosić, więc te ułatwienia, te, te upgrade'y naszej postaci mogą, mogą nam naprawdę trochę pomóc w tej rozgrywce. Przyznam się, po kilku podejściach nie udało mi się skończyć tej, tego tytułu. Dos, do, doszedłem na Easy gdzieś tam do przedostatniej planszy Oczywiście mamy też po planszy podsumowanie z wystawieniem oceny i tak dalej, czyli punkty zbieramy, no i żeby zdobyć wszystkie achievementy to ja nie wiem jakim trzeba być koksem z, z dwoma jakimiś pancernymi kciukami, żeby żeby po prostu te plansze przechodzić jak jakiś dzik, bo naprawdę ta gra stoi na wysokim poziomie i szanuję ludzi, którzy, którzy mają siłę, żeby w niej robić salaka i wszystkie poziomy wymaksować na S. Oj, naprawdę jest robić jeszcze przy czym napocić, więc ta gra stawia niezłe wyzwanie i dała mi mega masę frajdy, mimo że e, wygląda jak straszna pikseloza z lat 90. mimo że to jest nowa gra, to stylistycznie i dźwiękowo podeszła mi bardzo jest fajna muzyczka i mamy taki klimat trochę zaczepnięty, myślę, bym mógł powiedzieć, z metal slaga tego starego automatowego metal slaga że, że jak zbieramy jakieś, e, jakąś broń albo coś, to, to jest taki lektor w tle, flame thrower. I to jest właśnie tak mi się z tym metal slagiem skojarzyło. O, tak, i, tak, tak, no. no i to było takie bardzo przyjemne cofnięcie się w czasie dla mnie. Ja jestem fanem takich, właśnie klasyków, i, i jeśli ktoś też lubi gry w takim klasycznym stylu które, jeśli ktoś się nie boi pikselozy, nie ma alergii na pikselozę to to jak najbardziej polecam każdemu kto, kto lubi takie wyzwania kto lubi ten klimat z automatów kto kiedyś przesiedział w w takich w tych kawiarenkach, czy jak to się kiedyś nazywało z automatami, więc, więc gra jest naprawdę godna polecenia. Tym bardziej że jest w Game Passie, jeśli ktoś ma Game Passa to, to za darmo można sobie to znaczy w ramach abonamentu oczywiście Game Passowego można sobie spróbować i gra chyba wyszła na PS4, na Steama i na, na Switcha, no i na Sega Mega Drive. Jak ktoś ma Sega Mega Drive, to tym bardziej polecam poczuć trochę ten oldschoolowy klimat. Mhm. E, tak. E, w dwie osoby musi być fajnie, Michale, w to grać. Tak mi się A, wydaje, nie? No właśnie, jest tryb koopa, ale nie próbowałem. Jakbyś, może będziesz miał czas kiedyś, to możemy spróbować. Bo... Ja, jak jest online'owy, to bardzo chętnie. Nie wiem, czy jest online'owy, nie wiem, czy jest tylko lokalny. Poczeka, ja teraz sprawdzę bo To jest dobre, jest, dobre pytanie. Jest. Jeśli jest online, to. Kurczę, nie wiem, jest napisane, że jest lokalny. Może nie być online. Okej, okay, to, to nie mam z kim spróbować. Nie masz z kim spróbować. <grym> Ze stopami może grać albo drugą ręką wiesz. No, na, dwie, o, na dwie ręce jeszcze tak. większe wyzwanie. Tak, to, to może być dobre. Słuchajcie, teraz nie będzie Rafał, teraz będę ja. Słuchajcie, ja Wam powiem o dwóch gierkach szybko przez nie przelecę. Oczywiście ostatnio e, grałem w Fall Guys czyli to co Michał polecił ja nie będę tego omawiał tylko powiem że po pewnym czasie patrzę zauważyłem że moim zdaniem nie ma tam większej głębi w tym ale jeszcze muszę pobawić się w to oczywiście gra bardzo fajna przyjemna fajnie się w to gra ale w jakimś, jakimś czasie chyba zaczyna nużyć no, ale słuchajcie, nie o tym chciałem powiedzieć, zacząłem kontrol grę, grę twórców takich gier jak na przykład Max Payne albo na przykład Alan Wake, Control, słuchajcie, zacząłem w to grać, mam parę godzin w tym no dużo wam na razie o tym nie powiem, na razie klimacik jest świetny, bardzo dobrze się w to gra, mamy tam telekinezę, więc mamy normalnie strzelamy, plus dochodzi jeszcze do tego telekineza, gra jest za pleców, no mniej więcej tak jak w Max Payne w sumie, czy właśnie w Alien więc chodzimy sobie naszą główną bohaterką, strzelamy do różnych dziwnych stworów, bo tam się coś stało. I używamy telekinezy, powiem wam, że no na początku robi to na mnie wrażenie i bardzo fajnie mi się w to gra. Na pewno jak skończymy ten odcinek, to będę kontynuował grę w Control, bo jest dosyć fajne. A więcej powiem no, na następnym odcinku, no bo dopiero co tak na dobrą sprawę ruszyłem. Teraz dostałem właśnie możliwość telekinezy, bo na początku gry jej nie ma. Więc, więc to na razie tyle, Control na razie wygląda bardzo fajnie. Rafa, co tam u ciebie? Ja miałem trochę nadrabiania po starociach. Postanowiłem sobie przypomnieć, korzystając z tego, że gdzieś tam się pojawiła po, po, po PS Plusach remaster zarówno pierwszej jak i drugiej części Call of Duty Modern Warfare. Bardzo fajnie te remastery wyszły. No Oczywiście są to zdecydowanie jedne z najlepszych i takich zapadających w pamięć fabuły strzelankowe. Przyjemne, szybkie, fajne, więc... Sobie przez nie przeleciałem i, i, i sobie trochę przypomniałem. No jakby nie, nie są strzelanki moim głównym e, ulubionym gatunkiem, więc, więc zdecydowanie mi ich wystarczy teraz na długo. E, no i postanowiłem sobie e, podkręcić tempo i, i, i zamknąć za sobą drzwi, które się nazywają Ori and the e, Wisp of the Weal. Ori the Wisp? Will of the Wiz, właśnie, bo mi ciągle ten tytuł pierwszej części mm, z tym lasem siedzi w głowie. No, w każdym razie sobie odpaliłem po pierwszych tam kilku e, godzinach e, na, na trochę dłużej, e, korzystając z e, ogromnych problemów, żeby podłączyć się e, prawidłowo Xboxa z, z wykorzystaniem HDR-u do, do, do, do sprzętu tam, który wymieniłem, no i, i, i cóż, no i fajnie się grało, przyjemnie to wyglądało, więc, więc sobie to grałem, myślę, że jestem gdzieś tak już, już zdecydowanie pod koniec gry, patrząc pod drzewkę, umiejętności i tego typu rzeczy, ale fakt faktem, że ja bardzo mocno akurat taką Metroid jakim jest Ori, czyszczę i, i mam ochotę zrobić wszystkie jakieś te poboczne, yy, poboczne aktywności, a jest ich zdecydowanie więcej niż w pierwszej części, co co wydłuża tą rozgrywkę, jakieś tam właśnie wyścigi, gdzie trzeba od punktu do punktu powiedzmy takiego time triala sobie zrobić. No, nie da się ukryć, że w Orii tam jest kluczem do sukcesu sprawne poruszanie się z wykorzystaniem wszystkich tam sztuczek, a tak jak mówiłem kiedyś, jak mnie niesamowicie zaskoczyła w pierwszej części sztuczka polegająca na odbijaniu się od wystrzelonych pocisków, pod określonym kątem w, w trybie slow motion, co ja robiłem jakby w trybie yy, nie wykorzystując tego, tego slow motion i to mi po prostu blokowało grę. W pewnym momencie, no to tutaj już tych motywów jest dużo więcej i można się odbijać, i od stworków, od jakiejś tam liny, jakieś przeskakiwanie przez, przez ziemię, ale wiecie, wiertło i tak dalej, i tak dalej. Po prostu już ten mały stworek potrafi wszystko robić, tak naprawdę. Nie, jeszcze tylko centralnie do góry lecieć nie potrafi, ale już nie robi nawet double jumpa, tylko triple jumpa, jak mi się zechce. No, ale wygląda ładnie, jest fajnie narysowany, to jest idealny przykład gry, gdzie nie mamy dużo, yy, dużo dialogów yy, tylko tak naprawdę sama gra nam opowiada swoją fabułę poprzez proste, przyjemne gdzieś tam yy, wydarzenia na ekranie i, i ograniczone do minimum jakieś yy, teksty narratora, nie? to jest bardzo bardzo jakby ciekawy motyw no, więc to to takie szybkie nadrobienie z tych najbardziej bieżących, pilnych spraw. Oddaję dalej głos do Krystiana. A ja dodaję do Michała, bo Michała, tu Michał? A ja wezmę głos, więc... O. <laughs> Grałem sobie w starą gierkę chyba już, bo, bo też ma trochę na, na, na czasie. jako że jestem fanem tych roglajków i te wszystkie gry, które katują, po prostu gracze. Ja biorę Już wszystko. ściągam, już ściągam. Co to będzie? Ale też na, na pewno grałeś, bo to jest Dead Cells. Kto w to nie grał jeszcze? Aha, aha, aha no wiem, wiem, wiem. No, no, i no Było, jestem... było grane. No było grane, no i tak na szybko powiem, że jestem tą grą oczarowany, bo ja uwielbiam takie gry po prostu, pikseloza znowu, ja, ja, jak jest jakaś pikseloza to ja biorę w ciemno, tak jak Neonabys to był taki strzał w dziesiątkę, że, że zobaczyłem tylko, że z pikselami ściągnąłem i, i pochłonęło mnie, tak samo pochłonął mnie Dead Cells. To, i... to, ale to taka archeologia dla ciebie, bo ty się już urodziłeś jak pikseli już nie było. No właśnie, ja gdzieś wychowałem się w tych czasach growych, gdzie pojawiały się już te pierwsze gry 3D. To pamiętam, że było MDK 2, wychodziło Colin McRae 2, to były gdzieś takie czasy, gdzie, gdzie ja się wychowywałem na tych grach i w pewnym momencie życia dorosłem chyba do tego, że goniłem później za grafiką, a później dorosłem już do takiego momentu, że sięgam po te starocie wszystkie spikselowane i... i... Teraz w sumie jest pixel art na czasie taki bardzo, więc, więc bardzo chętnie po to sięgam. Ten, ten, ten styl właśnie tych gier do mnie bardzo przemawia i mnie to wszystko kupuje. A jak jest dobry pixel art i dobra gra typu roguelike, to jestem w, po prostu w siódmym niebie. I w siódmym niebie jestem, jak gram sobie w Dead Celsy, bo podoba mi się jaka jest lekkość w tej grze, mimo że to jest roguelike i ta gra jest po prostu... Yy, trudność tej gry też stoi na wysokim poziomie. Lubię gry, w których trzeba się uczyć zachowań przeciwników, co daje mi dead cells, że różni, różni, różni wrogowie różnie atakują i trzeba po prostu wiedzieć mniej więcej czego się spodziewać po danym wrogu, czyli co przejście do, za przejściem to nowi wrogowie się gdzieś tam w miarę postępów pojawiają i wiadomo już powoli jak je rozkminić, czy, czy bossów jak rozkminiać że ta gra się robi z czasem z nauką coraz łatwiejsza no i od razu dokupiłem sobie te wszystkie DLC, które tam do gry się pojawiły I bo gra jest cały czas rozbudowywana, więc więc jest co w niej robić no i kupuje mnie po prostu y, ta dynamiczna świetna walka, która jest jest taka bardzo bardzo rozbudowana bo jednak możemy sobie naszą postać rozbudować w różnych kierunkach y, czy iść w magię, czy, czy iść sobie y, w życie i tak dalej, w przetrwanie czy, czy, czy w siłę, więc to fajnie daje pole do manewru, jeśli chodzi o, o builda naszej postaci, no wiadomo, jak zginiemy to wszystko od nowa, jedynie co możemy sobie wspomóc to zbieramy sobie te, te tytułowe selsy, czyli komórki, które możemy jako użyć jako walutę i, i sobie odblokowywać nowe bronie, które gdzieś tam pojawią się w sklepach czy czy nawet skórki do postaci możemy sobie teraz odblokowywać, czy fiolki do życia, gdzie nam naprawdę ułatwia to wszystko, jeśli mamy falta, zdobędziemy fajną broń, ułatwia nam to dal dalsze przechodzenie tej gry. No i lo lokacje, jak bardzo są y jakie są śliczne te lokacje, jak pierwsza lokacja może nie porywa, bo to są takie kanały i tam raczej jest bardzo klaustrofobicznie to jak dochodzi się do takich poziomów jak mosty, wybrzeże rybackie, czy, czy, czy wieża zegarowa, to naprawdę jest na czym zawiesić oko, mimo że to jest pixel art, to robi to wrażenie. Eee, no i tyle, no. jest bardzo już chyba oklepaną grą, to nie jest nic nowego. A po, dla... po, powiedz mi, Michał, bo ja w sumie słyszałem o tej grze, ale nigdy nie grałem. Czy to jest lepsze od Abyssa, czy nie? To jest dobre pytanie, bo z, z, grałem... Z, w Zastanów Celsa... się dokładnie, jak odpowiesz na to pytanie. O, to jest do... ciężkie pytanie. Ja myślę, że Neon Abyss gdzieś po jakimś czasie, kiedy się gra i gra, to traci gdzieś tę głębię, mi się wydaje. Mhm. Że gdzieś tracisz w Neon Abyss ten cel, OK, masz, masz do zabicia tam tych pięciu głównych bossów, gdzie ja już y, zabiłem trzech czy czterech, chwaliłem się na, na naszym Messengerze, że miałem naprawdę... W, w Neon Abyss musisz mieć farta, żeby dojść daleko. Musisz mieć dobrego rana, że dobre itemy gdzieś tam dropią i, i build postaci jest taki, że nikt ci nie podskoczy. W ten sposób doszedłem właśnie gdzieś tam bardzo daleko w Neon Abyssie przez to, że miałem po prostu farta, dobrego rana. A Dead cells to po prostu w głównej mierze jest twój skill. I niby się powtarza te wszystkie poziomy od nowa, ale te poziomy są bardzo różnie rozbudowane. Nie, nie jest zawsze ten korytarz, ten sam korytarz, mniej więcej tak jak jest Neon Abyss, gdzie te pomieszczenia są bardzo powtarzalne i, i po prostu się klepie od początku te poziomy, gdzie traci się ta głębia cała tej rozgrywki, a w decelcach po prostu masz yy, wygenerowa wygenerowany losowo poziom, przez który musisz gdzieś tam nawet z naciskiem czasu, bo jak uwiniesz się szybko z danym poziomem, to dostaniesz nagrodę w postaci dodatkowych komórek, które możesz trwale sobie ulepszyć gdzieś tam jakiś, jakiś aspekt rozgrywki, nowe broni i tak dalej, jak już wspominałem. No i mi się wydaje, że Dead Cells y, może przyciągnąć Ciebie na, na wiele więcej godzin niż Neo Abyss, jeśli lubisz ten typ rozgrywki. Więc to jest bardzo zachęcające i bardzo kuszące i sam bym chęt, bardzo chętnie, jak gdyby nie inne gry do ogrania nowości, które się teraz y, zaczynają powoli pojawiać, to bym po prostu poświę, poświęcił Dead Cellsowi, Dead Cellsowi więcej czasu, bo, bo ta gra naprawdę wymaga dużo czasu i Progres, który się gdzieś tam robi, bo to jest roguelite, czyli czyli gdzieś tam ciężka gra, gdzie się permadew, ale z progresem. Ten progres mhm. napędza, żeby iść po prostu jeszcze raz próbować, jeszcze raz próbować. No i, i, i świetna jest rozgrywka. Jest. W Neon Aby się czułem taką ciężkość, jednak ta broń, to poruszenie się postaciami jest tak topornie trochę zrobione, że czuć taką ciężkość postaci, a w dcl po prostu śmigamy sobie tym, tym glutem w zbroi wojownika, śmigamy sobie przez te plansze, skaczemy double jumpy, tu gdzieś się wespniemy, tu po ścianie, ze ściany się odbijemy i ciechamy tych wrogów raz, raz za razem. Eee, myślę, że Dead Cells jest dużo lepszą pozycją. Jeśli ktoś by miał wybrać między Neon Abyss a Dead Cells, to Dead Cells jest jak naj... na pewno lepszą pozycją do, do ogrania, jeśli o ten typ gier chodzi. Okej, okay, dobra. Eee, to chciałem tylko wiedzieć, że eee, ściągnę Michalę. Eee, mm -hmm, dobrze. Ściągnę i się dowiem. Mm -hmm. No dobra, to teraz może ja w takim razie, więc słuchajcie, jakiś czas temu ogrywałem Street of Rage 4, nawet mówiłem do Michała, Michał, jak chcesz, to wpadnij, Michał akurat miał wyjebane, ale okej, okay, spoko. <laughs> słuchajcie, i właśnie wyszedło, wyszło coś w podobie, czyli Battletoads, Battletoads po iluś tam 20, 25 latach, 30 latach, nie wiem, 100 latach wychodzi Battletoads, Słuchajcie, gra jest, hmm, na razie w nią gram, więc na razie za dużo też nie chcę mówić, powiem tylko, że gram Gra się bardzo fajnie, jest bardzo wymagająca i tam słyszałem, że w tych starych grach tam poziom był dosyć trudny No i faktycznie w tej, w tej, w tej jest poziom zupełnie inny niż Street of Rage, jakbym tak porównywał, bo gry są w sumie podobne to jest taka biatyka chodzona z pewnymi jeszcze różnymi elementami powiem wam, że jest trudno bo ginie się dosyć często się ginie i trzeba od nowa grać i to jest, to jest dosyć ciekawa sprawa, ale nie ginie się na takiej zasadzie, że kurczę, w sumie już mi się nie chce w to grać tylko cały czas chce się grać, bo w sumie wiesz, wiesz co spieprzyłeś i chcesz, chcesz w pewien sposób jeszcze raz spróbować czy może ci się teraz uda Słuchajcie, gra jest naprawdę bardzo ładna. Jest oczywiście na Game Passie, zapraszamy ją do pobrania. Ja Tam jest cztery akty, skończyłem, prawie skończyłem pierwszy, chyba boss mi ostatni został. Jest dużo elementów Nie tylko chodzenia Ale na przykład też latania Które są bardzo wymagające i stosunkowo ciężkie Mocno zręcznościowe I powiem wam, że jeżeli ja, że ja tako, taką plaszę No to tak kurczę 40 minut 45 minut w czym Nie wiem tak 30 razy ginąłem Albo 35 razy ginąłem i powtarzałem Pewne sekwencje Z checkpointami oczywiście Więc no no, jest to dosyć ciężki tytuł, ale, ale naprawdę bardzo przyjemny i przede wszystkim bardzo ładny ja lubię taką e, grafikę troszeczkę rodem z Cuphead'a al albo, albo po prostu rysowaną grafikę e, jak komiks, albo jak jakaś animacja e, słuchajcie, póki co mogę, mogę, mogę w sobie polecić ale muszę zobaczyć co się dalej będzie działo z tym tytułem, czy będzie mnie nakręcał do walki, szczególnie, że gram tutaj z dziewczyną razem Eee, w kooperacji. Eee, powiem wam, czy będzie mnie to razem nakręcał. Zobaczymy. Eee, Refale, co tam u ciebie? No, Battletoads'y też włączyłem. O, Ale to było tylko raczej no? tak kwestia zobaczyć, jak, jak wyglądają. Jakby wiem, czego tam się spodziewać. Bardziej jedynie zastanawiałem się, czy w trybie, w trybie tej gry będzie można sobie właśnie zapisywać checkpointy i nie sfrustrować się, zaczynając ją za każdym razem od nowa. No ale domyślam się, że to już jakby wzorem remasterów gier 30-letnich to coś tam musiały pójść jakieś usprawnienia. Eee... Zdziwiony jestem, że tym Dead się dopiero teraz zainteresowałeś, bo też już oni wcześniej rozmawialiśmy i to chyba jeszcze z Tomkiem i tak, mówię, tak, ty, ty, tak. tyle razy chwalony. No, musisz go wreszcie odkopać. Ja obstawiam, że bo on wyszedł jest jedną z najlepiej powiedzmy ocenianych gier na Switchu i to się tak idealnie w sumie na Switcha nadaje, więc podejrzewam, że, że tutaj właśnie taka wersja wpadła u Michała. Mhm. I Z takich gierek do, do, do, do grania ja tam jeszcze dokończyłem. Eee, dokończyłem tego banana. Nie wiem czy pamiętacie, jak to się tam grało i nazywało eee, My Friend Pedro? My Friend Pedro no, ja to kiedyś tak rzuciłem na półkę, mniej więcej w połowie tej całej historii i to sobie odkopałem, doszedłem do końca. No, tam pomysły na całą fabułę są po prostu... No, humor, humor jakby na odpowiednio zrytym poziomie, jak w sumie wszystko od nich, ale... Ale nie jest to na pewno... Znaczy bardzo fajne są te mechaniki i, i fajnie z tymi wszystkimi brońmi, które do końca gry się odblokowuje, czy też jakimiś umiejętnościami. Więc tak po całości mogę tylko przybić jeszcze raz piątkę, że, że polecam. Natomiast zdecydowanie nie w moim stylu jest powtarzanie tego, wbijanie jakichś osiągnięć, nie wiadomo jakich, czy też granie w trybie doładowanym tam z różnymi jakimiś wiecie, modyfikacjami. Nie? Więc to sobie zamknąłem już ten rozdział. Yy, pograłem też sporo w coś takiego jak Carion yy, i to również jest pixel art, yy, więc może tutaj co po niektórych zainteresować. Natomiast może też zainteresować... Na pewno słyszeliście o tej grze, bo to jest Ach, tak. głośny, głośny trik polegający na tym, że zamiast być żołnierzem amerykańskiej armii, czy tam innym, wiecie, policjantem, który w opuszczonym laboratorium musi zabić stwora, który uciekł z próbówki, to tu jest na odwrót. My jesteśmy tym stworem i rozpierdalamy całe laboratorium i ewentualnie tam jakieś przenosimy się z miejsca w miejsce poprzez rury, jakieś tam dziwne rzeczy, no ogólnie tryb jest taki poblokowany. Niby te mapy, tak przynajmniej na tyle, co ja pograłem, to cały czas się progres zapisuje i, i, i to jakby mapy są rozpisane, więc to nie jest rogalik. Natomiast, natomiast no faktycznie wszystko się sprowadza do takiej rozgrywki, że musimy odblokowywać sobie poszczególne miejsca i potem gdzieś tam do nich wracać, czyli bardziej taka Metroidvania. Nie? Ale fajnie wygląda ta rozgrywka, jest taka, podejrzewam, że nie da się tego dobrze opisać słowami, taka dziwny ciężar tego stworka, mamy taką jakby jego grawitację, on się porusza jednocześnie bardzo szybko i dynamicznie, ale ma też swoją bezwładność wynikającą jakoś tam z masy, jednocześnie sterując gdzieś tam drugim, czy, czy, czy myszką, czy drugim, drugą gałką, żeby gdzieś tam wycelować, no robi się trochę to skomplikowane wszystko, no bo możemy tam wypuszczać jakieś macki, jakieś, wiecie, łapać ci ludzi, którzy, którzy gdzieś tam sobie biegają. Oczywiście oni nam też szybko zabierają energię, możemy ich zjadać, doładowywać. No ogólnie bardzo fajne i, i, i klimatyczne plus jest tam jakaś też fabuła zaszyta i odkrywamy sobie jakieś miejsca, gdzie poznajemy fragmenty historii, co tam się wydarzyło wspomnienia i tak dalej więc to, to myślę, że jest fajny eksperyment, y, udany i, i warto, warto w niego zajrzeć i, i każdego, kogo nie odrzuca y, ta pikselartowa grafika, to, to zapraszamy do tematu yy... No i dobra, dwie kolejne pozycje skreśliłem, to mogę iść dalej. Michał? E, jako, że sezon ogórkowy się kończy, to zaczynają wychodzić e, nowe gry, fajne gry. I jak się jarałem na Projekt Cars 3 mam na liście, to tak jeszcze w niego nie zagrałem. Nie przynudzę was dzisiaj wyścigówkami. Ale e, słyszałem, że e, padaka trochę, e, Michał. A to dopiero ocenię a okej, okay, dobrze, tylko że Nie. słyszałem, że padaka ale spoko, co ja słyszałem właśnie, że jest ok, ale że mogło być lepiej słyszałem, więc czyli jest jestem... padaka zobaczymy, ja, ja sobie to kupię, bo jestem fanem jednak wyścigów, katuję te wyścigi jakiś mhm. czas, e, więc to jest na mojej liście właśnie na planach e, w planach mam także tego remastera e, Tonego Hołka jedynki i dwójki, bo też chyba na dniach no tak. czwartego czy piątego to będzie dobre więc to będzie granko też w starym stylu. No ale co z nowości wyszło, co wybuchnęło w ogóle na metakrytyku z pozytywnymi ocenami, wszyscy się jarali, cały Twitter wybuchnął, że że świetna gra, pozycja naprawdę mocna i mocno oceniana, to Wasteland 3 i oczywiście weszło na dobrą usługę, czyli, czyli na Game Passa, gdzie pobrałem od razu sobie Westlandy, jak jak wróciłem z urlopu to był taki pierwsze co zrobiłem to zamiast wypakować inne torby to wypakowałem Xboxa, żeby sobie Wastelanda po, pograć i zagrałem chwilę nie, nie będzie tutaj jakiejś obszernej recenzji tylko takie pierwsze wrażenia e, wciągnęło mnie klimat mnie kupił e, historia jest na razie jakoś nie jest jakoś super zarysowana ale już e, robi się ciekawie i mamy świetny klimat, który przypomniał mi czasy tych pierwszych Falloutów, czy, czy Gorki 17 była jakaś taka gra, pamiętam, że, że gdzieś tam ta nostalgia mi się odpaliła i... i... Nawet szukałem sobie jeszcze wieczorem w łóżku po rozgrywce w Wastelandy, szukałem sobie gameplay z Fallouta dwójki, gdzie gdzie po prostu jako dzieciaki w szkole się jaraliśmy Falloutem i nie mogliśmy w to grać, bo mieliśmy tam po, po, po te, nie wiem, 12-13 lat chyba i, i potajemnie po graliśmy sobie Fallouty i to właśnie mi się wszystko przypomina, jak gram sobie Wastelandy trój w trójkę. Ehm. Mimo, że gra może nie, nie, nie powala wyglądem, jeśli popatrzymy na, na, na postacie, to bardzo wciąga i mechaniką, jak rozgrywka się prowadzi i tak dalej, no mamy typowego e, takiego X-Coma, turową, turową strzelankę, Mamy fajnie roz, postacie do rozwoju, bo to oczywiście jest RPG, jest, są drzewka tam, umiejętności, co to znaczy drzewka. Ro, rozkładamy sobie punkty, i czy to faryzmę i tak dalej, więc więc standard, jeśli chodzi o rozkładanie, broń palna, broń, broń krótka, broń maszynowa, automatyczna broń ciężka, materiały wybuchowe, więc jest tam co robić, jeśli chodzi o postacie no i mamy drużynę, sześć, sześć chyba osób nam się mieści do drużyny no i idziemy na nasze przygody pograłem może dwie i pół godziny na pewno jak skończymy dzisiaj nagrywać to to idę od razu zasiadam do Westlandów bo, bo po prostu ciężko mi było wczoraj wyłączyć po tych dwóch godzinach, bo chciałem już po prostu popchnąć tą fabułę dalej ale niestety obowiązki wzywały bo gra naprawdę kupuje klimatem to samo co, co, że te wszystkie oceny są takie wysokie że naprawdę jestem ciekaw tej gry jak ona wypada w ogóle jako kształt na razie tylko liznąłem, jest super są dobre dialogi, masa przedmiotów, fajna walka i opisy do przedmiotów mnie, mnie rozwaliły, bo jest dobrze, dobrze zrobiona po polsku ta gra. Nie zawsze spotyka się takie ciekawe tłumaczenia, że można zdobyć broń, na przykład którą, która jest żółtą śnieżką, jest taka broń żółta śnieżka. I jest po polsku fajnie opisane przy, przy opisie przedmiotu, że to nie jest może broń, która... Yy, Zadaje dużo obrażeń, ale pozostawia hańbę do końca życia, więc więc jest takie zawsze gdzieś tam stryknięcie oczka, mrugnięcie oczka w stronę takiego ciekawego humoru i w opisach przedmiotów, czy tam umiejętności do naszych postaci nie brakuje przekleństw, wulgaryzmów, nie brakuje takiego ciężkiego postapoklimatu. No i gra ocieka właśnie tym post-apoklimatem, post co mi bardzo przypomina Fallouty i gdzieś tam tęsknie, że... Chciałbym zobaczyć po prostu Wasteland czy ale takiego Fallouta zrobionego jako Wasteland, że nowy Fallout, widok z góry, turowa walka, marzenie, marzenie. E, może kiedyś się to spełni, bo teraz idą te Fallouty tak w kierunku, który mi się nie bardzo podoba ten Fallout 76, to ja nie wiem w ogóle e, o co tu chodzi. Chciałbym, żeby, żeby gdzieś tam Fallouty też wróciły w stronę Wastelandów, no ale jak nie ma takich Falloutów, to jest Wasteland i naprawdę polecam. E, na pewno wypowiem się bardziej o tej grze w przyszłych odcinkach jeśli uda mi się dojść dalej może uda mi się skończyć, bo nie jestem dobry w strzelenikach turowych tych grach turowych, ale postaram się dojść, dojść jak najdalej, żeby trochę więcej opowiedzieć o tej grze w przyszłości hmm. albo może jeszcze kiedyś do tych poprzednich rafało. Eee, Michał wrócisz eee, rzeczy do dwójki, jedynki Wastelandów? No, chociaż jedynka wygląda strasznie, ja widziałem ona, ona jest też w Game Passie, jedynka wygląda strasznie, więc... Dwójka nawet... też jest w Game Passie. Tak, tak, tak, ale dwójka dwójka wygląda normalnie, tak, ale jedynka to jest ostra pikseloza, więc... Słyszałem, że w ogóle grając w trójkę nie, nie trzeba się jakoś za wiele przejmować, że nie grało się w, w poprzednie dwie części, że może gdzieś tam z dialogów, gdzieś może coś komuś umknąć, jeśli ktoś nie, nie znał fabuły poprzednich części, no ale można śmiało chyba zaczynać od trójki ja też zacząłem od trójki nie znając poprzednich części i na razie bawię się dobrze. Po dwóch i pół godzina jestem bardzo na tak, e, już nie umiem się doczekać, aż znowu po nagraniu odpalę i dalej będę tam moją drużynę popychał w historii do przodu. Mhm. Dobra, więc słuchajcie, to teraz ja, ja już z gierek nic nie mam, no nie mam, no bo, no bo było ciężko, nie? E, z graniem, e, u mnie przynajmniej. Słuchajcie, ale e, seriale, e, w sumie z seriali dosyć szybko przejdę, bo nic nowego się nie pojawiło, tylko skończyłem paniszera. E, stwierdziłem, a ten drugi sezon taki trochę naciągany, trochę przedłużany, blable. I słuchajcie, odpaliłem Daredevila i e, ostatni sezon Daredevil'a. A, bo mi jeszcze został do obejrzenia i stwierdziłem O Boże, ale ten Panisher był chujowy e, No, no, trójka Darego Devila Robi na, na razie mi dobrze Jestem prawie w połowie sezonu i po prostu Nie, no, to, to jest, dla mnie to jest zupełnie inny poziom Fajny, aktor jako Panisher jest świetny Ale, ale Historia nie jest tak dobra jak w Darem Devilu No i no niestety e, Dla mnie jednak Daredevil był najlepszym styl, Najlepszym z tych seriali Netflixowych o superbohaterach jakie wyszły e, wtedy, kiedy wychodziły. E, I słuchajcie, przejdę szybko przez e, dwa filmy, tylko o nich po prostu powiem e, na zasadzie mojego e, krótkiego tutaj e, Hyde Parku. Mam jeszcze parę filmów, o których będę chciał powiedzieć więcej, bo są dobre, a ja przejdę tylko przez dwo, dwa takie, które są... Jeden jest spoko, drugi jest dosyć słaby. E, spoko filmem jest Zombieland, druga część. E, świetna zabawa, e, dobrze się przy tym bawiłem kontynuacja bardzo fajna powiem wam, że tam jest, tam jest wyobraźcie sobie, że tam jest to jest kontynuacja jedynki i tam jest jedna taka aktorka w zombie landzie jeżeli oczywiście kojarzycie o co, o co chodzi w tym filmie czyli mamy po prostu zombiaki w takim sosie dosyć, dosyć ostrej satyry jest dosyć śmiesznie jest, jest krwawo jest fajnie Mamy Emma Stone, mamy Woody'ego Harrelsona i słuchajcie, mamy taką dziewczynę, która grała Little Rock. Ona się nazywa Abigail Breslin. Wyobraźcie sobie, że ta dziewczyna, on, ona wygląda w dwójce strasznie. Widać, że przytyła, jest w ogóle zbrzydła. I wyobraźcie sobie, że czytałem trochę ciekawostki e, na ten temat, że e, twórcy musieli bardzo dużo wyrzucić, e, usunąć scen z jej udziałem, ze względu na to, że ona jest po prostu paskudna. E, macie tutaj e, bardzo fajny przykład, jak po prostu aktorka może się spierdolić. Właśnie ta osoba się spierdoliła. Oczywiście w dwójce e, musiała raczej wziąć udział, no bo żeby to wszystko pasowało, ale ta dziewczyna po prostu nie gra. Ona nie istnieje. Jeżeli będziecie oglądali dwójkę, to zobaczcie sobie na taką grubszą grubszą dziewczynę, która jest jako główny bohater. E, no To jest taka ciekawostka, że, że bardzo dużo rzeczy było wyciętych i praktycznie nagrała z nimi to wszystko na siłę. E, więc ogólnie dwójka, jak najbardziej polecam, jest, jest bardzo dobra część. I słuchajcie, dwójkę też oglądałem takiego filmu, co się nazywa Godzilla. ja mogę jeszcze coś do Zombieland cię e, spytać? Tak, oczywiście, Michael. Bo w pierwszej części było pompowany batonik Twinkies. Czy w drugiej części też było tak pompowane Twinkies? Bo oni gdzieś tam, ten gościu jeden szalał za Twinkies. Pamiętasz to? Nie, kompletnie tego nie pamiętam, ale w dwójce wydaje mi się, że tego nie ma. No bo w jedynce było takie kultowe się stało, właśnie ten, ten batonik Twinkies mhm. i, i każdy z moich znajomych, kto oglądał Land, chciał po prostu ten Twinkies spróbować. I próbowałem ten Twinkies. Chciałem dowiedzieć się też po Zombielandach, o co chodzi z tym Twinkies. I to jest taki, taki... Takie ciastko słodkie strasznie. Mhm. I w jedynce było mocno pompowane Twinkies, że główny bohater, nie pamiętam już jak on się nazywał, że gdzieś tam poszukiwał zawsze w sklepach, jedynym jego celem było zdobycie tego ciastka Twinkies. Mhm. I jeśli, jeśli kogoś ze słuchaczy interesuje czym jest ten Twinkies i Zombieland oglądał i chciałby spróbować y, tego właśnie ciasteczka, to bardzo nie polecam. Jest to... Taki cukier, takie przesłodzone, takie ciężkie i po je zjadłem jednego Twinkisa jakby ktoś mi dał drugiego, to bym was wymiotował po prostu. Mm. Wypompowali reklamę w Zombielandzie, chcieli wypromować Twinkis jako taki amerykański rarytas i sprzedawałem teraz to w europejskich sklepach za strasznie kosmiczną cenę, bo nie pamiętam ile, mój, mój kumpel mówi, że 8 euro chyba za paczkę zapłacił Twinkies, gdzie było 6 ciastek, czy tam 8 ciastek i to jest tylko sam cukier, więc jeśli ktoś jest zainteresowany Twinkiesami Zombiland to niech sobie odpuści, bo nie ma, nie ma na co, nie ma czym się jarać. W Zombieland napompowane, a rzeczywistość pokazuje coś innego. Ja więc... Wiesz co, pa patrzę teraz na to ciasteczko, nie, nie, nie zauważyłem, żeby, żeby tam jakoś w jakiś to sposób było ekspo, eksponowane bardziej niż cokolwiek innego. No w jedence było bardziej właśnie, bardzo właśnie, Twinkies. Mm -hmm. No to nie, to, to raczej nie. Dobra, słuchajcie, więc to chciałem powiedzieć jeszcze o godzili, dwójce, druga część godzili. Film wyszedł w zeszłym roku, pojawia się znowu zagrożenie dla Króla Potworów. No i powiem wam, że film jest taką kupą. O pierdole, no takie, takiego gówna dawno nie widziałem. E, powiem wam, że, że oczywiście e, efekty, efekty są świetne Godzilla, chociaż jego wygląd mi nigdy nie odpowiadał ale, ale po prostu e, ca, cało to jak w ogóle wygląda Godzilla i wszystkie jego przeciwnicy e, Godzilla przeciwnicy wyglądają świetnie, efekty świetnie ale ale słuchajcie, film jest w ogóle ciemny non stop jest ciemny e, oglądacie go po prostu w ciemni Na, tam, tam jest non stop ciemność Chujowo się to ogląda. E, może chcieli coś też ukryć, tak? E, druga rzecz, no po prostu e, wybory moralne bohaterów, to jest po prostu dramat. Nikt w życiu nie robiłby robiłby takich wyborów, jakie robiły po prostu ci bohaterowie w tym filmie. E, słuchajcie, scenariusza tam praktycznie w ogóle nie ma. Ktoś się coś e, ubzdurał, wypierdala wszystkie potwory na świecie godzin godzina ze wszystkimi walczy, ale chyba coś do, do końca nie pykło. Ogólnie bardzo, bardzo, bardzo nie polecam. No chyba, że, nie wiem, na jedynka to był twój film, nie wiem, kultowy i musisz dwójkę zobaczyć. E, tak, więc ogólnie dwójka to jest dramat i szerokim łukiem, naprawdę szerokim łukiem. E, tak, to chciałem powiedzieć. E, Rafale, co tam u ciebie? No wiesz co, no z takich super promocji, skoro teraz lecimy z promowaniem nowo, nowych premier i, i tam pojawił się Wasteland i tego typu rzeczy, no to Chyba wypada powiedzieć, że Flying Simulator gdzieś tam odpalałem i, i, i sobie yeah. troszeczkę. Yeah. No troszeczkę sobie próbowałem latać, nawet porównałem to z prawdziwym samolotem. No i jest gorzej, no co tu dużo mówić, ale nie trzęsie, przynajmniej nie trzęsie. Nie, no jakby to nie jest gra, no nie, nie oszukujmy się, to jest y, bardzo fajny y, tryb y, powiedzmy interaktywnego poruszania się. Po, po, po, po, Google Earth, tak, i te wszystkie zdjęcia, które tam robią wrażenie, no no robią tam tyle, co jest budynków przeniesionych, prawdziwych, to jest, a reszta jest po prostu generycznie wyrzucona na podstawie map zaczytanych, satelitarnych i, i, i to, że po prostu ze zdjęcia dachu aplikacja nam buduje jakiś tam wizerunek budynku, no to, to, to jest na tym, na tym jakby się opiera ta technologia. Jakby jest to równie innowacyjne, co miliardy wszechświatów w No Man's Sky. No tak jakby... Tylko może troszeczkę lepiej wygląda wizualnie, tak tak z dobrej wysokości. R Natomiast, tak? Rafale, nie do końca się mogę z tobą zgodzić, no bo symulatory są po to właśnie, żeby odwzorowały to w jakiś sposób. Masz train symulator, masz jakiś, ale, ale, jakiś ale półsymulator. masz, bo jakby powiedziałem, aspekt graficzny sam w sobie i, no. i to to jakby. No, że no, o co chodzi z tym lataniem po całym świecie i co można zrobić. Natomiast no, jakby sam fakt, że kogoś może interesować podróżowanie i, i jakby e, zobaczyć sobie nie tyle, wiesz, przelecieć się nad własnym miastem i e, zorientować, o ten budynek znam, a tego nie, dobra, ale chujowo wiesz, wygląda inaczej niż naprawdę. Tylko żeby, wiesz, popodróżować sobie na przykład, wiesz, no, no, no przy, przy jakiś tam łańcuchach górskich, albo w takich y, innych miejscach, albo faktycznie skupić się na tym y, lataniu i odzorowaniu. Znaczy, no, do osób, które w ogóle rozważają latanie w tym w trybie pełnej symulacji i jarają ich. Y, jara ich taki aspekt symulacyjny, to w ogóle nawet nie kieruje tych słów, bo oni już dawno to jakby mają, jadą z tym i wiadomo, że to jest rozpisane na kolejne 10 lat, będą jakieś tam wrzucali DLC już, już zresztą od samego początku, gra ma mnóstwo jakichś tam treści do dokupowania, a sama w sobie jest tak zoptymalizowana, że Yy, chwalą się, że będą teraz przez 3 lata... Czekaj, jaki to tam czytałem tekst? A, że szacują, że 3 miliardy yy zostanie wpompowane w branżę na usprawnienia komputerów i tak dalej, żeby pociągnąć tą grę wiesz, w górę. Nie? no to, to samo w sobie pokazuje, jaki jest sens robienia czegoś takiego. No ale okej, okay, okej, okay, no jakby szanujemy. Miejmy nadzieję, że to będzie faktycznie yy, w miarę... Rozsądnie mogło też chodzić na przykład na innych konsolach, czy, czy coś takiego, jak już będzie nowa generacja. O ile kogoś to będzie interesowało. no Ja nie mogłem się oprzeć, że tutaj najlepiej by się grało faktycznie tak w sposób... No z tymi wiesz wolantami, dodatkowym sterowaniem, tak jak, tak jak się... Powinno w to zagrać, żeby po prostu nie y, udawać tego, tej symulacji na, na jakiejś tam gałce w padzie w jednej czy drugiej, no bo to dużo dużo się na tym traci, no ale, yy, ale to jest ciekawe, że sama gra pozwala ci tak naprawdę całkowicie zrezygnować ze sterowania i z gry. No jakby wjeżdżasz na lotnisko... Włączasz sobie ten tryb taki do podpowiedzi, tam jest takie okienko, które się tam cały czas chowa i bierzesz sobie tryb wsparcia, nie i masz poziom symulacyjny, trudny, ułatwiony i yy, wizualizacja i koniec, nie? I klikasz OK. Samolot startuje, wiesz, ty sobie tylko martwisz się o kamerę, mapę i patrzysz jak on tam leci. Oczywiście możesz przejąć stery, pojechać gdzieś tam, wiesz, w innym kierunku, potem autopilot, wiesz, zrobić tą całą trasę. Więc, no, można też to uznać za taki najdroższy wygaszacz ekranu yy, z odpowiedniej perspektywy. Faktem jest, że to działa i działa nawet na nienajwyższych poziomach trudności, nawet na tych najwyższych, znaczy wizualizacji, tak, najwyższych i potrafi działać zarówno z tym połączeniem do internetu, żeby tam się ta chmura Microsoftu mogła grzać nad tym sprzętem, jak i również możemy sobie coś tam pobierać wcześniej, żeby tą grę odpalić. No ale ogólnie gra wymaga szybkiego połączenia i ona tego połączenia zużywa dosyć sporo, to, to też jest jakby zalecane i, i krzyczę o tym w opcjach, że bez szybkiego połączenia to tutaj lepiej pokombinuj może w jakiś inny sposób i dodatkowe 50 giga na dysku tam przygotuj, żebyśmy mogli coś tam sobie pobierać, zanim polecisz, nie? No więc na pewno sporo wyrzeczeń od, od gracza, czy też nie wiem jak nazywać osobę, która chce sobie tam pooglądać widoczki po prostu yy, wymaga, ale, ale jest to ciekawy projekt, no, biorąc pod uwagę, że jest darmowy i pozwala się w kontekście Game Passa gdzieś tam rzucić na niego okiem, to spoko, ale wydaje mi się, że, że tak jak dla mnie, no wiecie, Weiss Combat, jak siadłem, no to tam było co robić, nie? Było co rozwijać, była jakaś kampania, było tłuczenie się, była walka yy, i tam siadłem i tęskniłem za symulatorami latania i dawno nie było żadnego takiej gry, od ręki praktycznie całą grę przeszedłem, natomiast no, tutaj przeleciałem się dwa razy, może polecę jeszcze w jakieś dwa żeby zobaczyć jakieś fajniejsze miasta które są gdzieś tam na świecie może, tak może zobacz gdzie mieszkam ja, albo gdzie mieszka Michał, Tomasz masz cel misji no, a ja mieszkam fajne fajnej okolicy więc polecam Ci przylecieć tutaj do mnie, u mnie teraz ale te okolice aż wie. tak bardzo nie wyglądają no, wiem, że widzieliście coś, coś tam na tych filmikach które Wam wysyłałem ale, ale też ja też sobie robiłem porównanie no, jakby, e, jak Tomkowi wysłałem zdjęcie Gdyni to on stwierdził, że to jest Gdynia sprzed e, 1 września 1939. No. <laughs> I w Warszawie również, w Warszawie jedziesz i widzisz Pałac Kultury z daleka i jakby teoretycznie na zdjęciach, które były wcześniej zaprezentowane jest wow, ale Pałac Kultury. No i Pałac Kultury jest kozacko wyprowadzony, tutaj nawet cegły na nim poszczególne widać, wiesz, tak jak on ma tam z takich płytek jest zbudowany, nie? Na zewnątrz. Ale obok widzisz kawałek dworca centralnego, oczywiście takiego jak wiecie tam, no kształtem on jest jakby cały czas taki sam, czy przed remoncie, czy pod i nic więcej dookoła nie ma. Jakieś losowe domy, losowe kamienice, losowe budynki. Nie ma żadnych wieżowców, których w Warszawie już postawili naprawdę sporo. Już spiderder-man by się miał gdzie powiesić, bo się kiedyś nad tym zastanawiałem. Nie ma budynków innych żadnych charakterystycznych przeniesionych. Wiecie, na przykład, no, jeżeli to idzie po mapie jakieś, tak? No to jest super charakterystyczny okrągły budynek. No, jedyny okrągły budynek w centrum Warszawy. Nie? Rotunda. Nie ma przeniesionego. Tam po prostu nic nie ma. Sobie coś tam stoi. I te modele są bardzo bardzo generycznie wyrzucone. No dobra, a pa, pa, Pałac Kultury jest, Rafał? Pałac Kultury jest, no bo poszczególne budynki, takie jak na przykład w Krakowie jakiś tam kościół mariacki, albo yy, co tam jeszcze było. No, no kilka takich rzeczy, wiesz, masz punkty takie, o, że zobaczysz i się jarasz, ale to są dosłownie punkty. Mhm. Wszystkie mosty na Warszawie, a jest ich chyba 8 albo 10, wyglądają tak samo, jak zwykłe kładki. Gdzie każdy poza chyba dwoma most w Warszawie jest, wiesz, wysoki, ma filary jakieś tam, wiesz, z linami, każdy jest inaczej zaprojektowany i tak dalej. Może to nie jest, kurczę, wiesz, w San Francisco Golden Gate, ale no jednak. One nadają wiesz, temu miastu jakiegoś charakteru i wyglądu i te mosty widzisz, a tutaj nic takiego nie widać. Nie? No jakby jest dużo takich elementów, że po chwili zrobisz takie bardziej mech. Owszem, w kontekście, jak pojedziesz, no podejrzewam, że z całego świata ludzie teraz nie latają po Polsce, nie? podejrzewam, że z całego świata ludzie częściej odwiedzają Nowy Jork czy coś w tym stylu i tam pewnie jest to odklepane tak, że, że, że głowa mała, nie? przynajmniej w kontekście wysokości, no bo w Nowym Jorku wątpię, by komuś się dało radę wylądować na ziemi. Trzeba sprawdzić, czy to jest możliwe. Na rzece na Hudson możesz wylądować. Słucham? Ja już ci mówiłem, wyląduj na rzece Ho Hudson, wyląduj na rzece H Hudson. I, i no nie wiem, na pewno na morzu w Gdyni mi się udało wylądować, bo jak wyłączysz sobie uszkodzenia, to, to po prostu se lądujesz i leżysz sobie. A na no świetnie. No, jak tam z Tomkiem pisałem to, to wysłałem, zdjęcie no więc to, to, to wiecie na pewno fajna symulacja jeżeli ktoś się chce w to wkręcić, Cockpit samolotu wygląda obłędnie po prostu mam wszystko tak jak powinno być te wszystkie przełączniczki, szczególiczki i nawet y, tapicerka jest odpowiednio wiecie wy, wy, wy, no, wyprofilowana w te takie małe y, wytłoczki które są z plastiku i to wygląda super nie? natomiast y... a, ma, a, masz, a masz Rafał y, w tej grze jakiś trening? W sensie, że możesz na przykład... Oczywiście, że możesz mieć. Możesz mieć pełne szkolenie, które będzie trwało tam, wiesz, kilka godzin. To możesz spoko, mieć no, to właśnie... w trybie jakimś takim, dawaj leć jak najszybciej, wspieranym to on ci i tak pokazuje, co powinieneś zrobić. Słuchaj, dobra, teraz odpal silnik, teraz musisz schować klapy, teraz musisz, wiesz, dodać gazu na maksa i tak dalej. I on ci wywala te wszystkie punkty, nie? I pokazuje, nawet, znaczy szczerze mówiąc, nie zaspecjalnie pokazywał, co należy nacisnąć, ci się je, trzeba było szukać i domyślać. Nie ma tak, że ci się, wiesz, na przykład na tym kokpicie podświetla jakiś przycisk, który, powiedzmy, musisz zrobić, tylko na przykład od tego jest prawy bumper, nie? No, czy, czy, czy coś takiego. No ja w gruncie rzeczy, jak raz wystartowałem sobie pełnoprawnie, tak jak mnie przeprowadził samoloczek, za drugim razem mi się nie chciało i po prostu kazałem mu wystartować samemu, a potem sobie przejąłem ster i poleciałem, gdzie chciałem, nie? Eee, tak to mniej więcej wygląda. Uh -huh. A ty grałeś na padzie czy na klawiatura myszka? Na kierownicy grałem. Grałem sobie na padzie. Na padzie. Ale jest taka możliwość, żeby gdzieś tam sobie kokpit na klawiaturze gdzieś tam różne skróty i tak dalej zrobić, a resztę na padzie na przykład? Eee, Podejrzewam, że wszystkie takie opcje są. Nawet jak grałem na padzie, to wiem, że touchpadem można było sterować dalej, wiesz, kamerą i, i mhm. tego typu rzeczy, więc on to jakoś tam wspiera i, i, i kombinuje te, te różne możliwości. Myślę, że to wszystko jest do, do ogarnięcia dla, wiesz, no jak, jak to gra pc tak? To tam pewnie wszystko można ustawić. Gorzej, gorzej, jak to będzie jakaś edycja konsolowa kiedyś, ale pewnie jeszcze trochę poczekamy. Jak na halo. <śmiech> mm -hmm. e, tak, właśnie o Halo chciałem później powiedzieć, ale, ale no to, to powiem w swoim czasie. E, czyli, Rafał, kompletnie to nie jest gra dla Ciebie, przykro mi. Znaczy, w ogóle ja cały czas się zastanawiam, czy to należy traktować jako, jako grę, wiesz, bo e, o ile dyskutowaliśmy o tym w międzyczasie, że. Najbliżej jakby porównaniu to, to jest tutaj jakieś, załóżmy, no nie, nie liczę tych train simulatorów, nie? bo to jest jakby inna kategoria, ale o nich nigdy nie było tak głośno jak o tym flight simulatorze, w którym jest cała, kurczę, ziemia przeniesiona, nie? Mhm. natomiast tutaj robisz coś dla samego faktu zrobienia tego lub ewentualnie popatrzenia na widoczki. W Gran Turismo grając, sport, w którym również nie ma fabuły, no tam przynajmniej jest trochę tych wyzwań. I oni podejrzewam, że to będą dobudowywali. Na chwilę obecną cały czas się wyświetla wyzwanie lądowania, żeby gdzieś tam polecieć i wylądować sobie na jakimś lotnisku, na, na jakiejś górze stromej, czy coś w tym stylu. Czyli po prostu lądowanie w trochę mniej jakichś dogodnych warunkach, nie? No ale... No... Nie, no słuchajcie, no to jest gra do pewnego rodzaju typu odbiorców, ma swój target, no i to jest gra w sumie dla nich. No, jeżeli Rafał nie chce zobaczyć, w jaki sposób z Warszawy ten samolot poleciał do Włoch, bo ma na to wyjebane jak leciał, no to, no to spoko, nie? To znaczy, nie to, słuchaj, to ja na, na straciłem nie wiem, e, półtorej godziny na lot i straciłem półtorej godziny na dojechanie z lotniska do domu i trzeci raz stracenie półtorej godziny, żeby zobaczyć jeszcze na komputerze, jak to wyglądało z zewnątrz, mi się po prostu nie chce, nie? E, nie wiem, czy, czy tam jest taka opcja, ale wiesz, może, może może, dojdzie jakimś patchem, może może, może ja po prostu nie znalazłem, bo aż tak dużo w to nie grałem, ale dla mnie byłoby naprawdę świetne, gdyby y, ustawiając tego autopilota można było zrobić y, fast forward, tak jak wiesz w Simsach, nie? Czy, czy coś w ten deseń. Mhm. I, I wtedy to by miało sporo sensu, bo sobie bierzesz na, na 10+, widzisz, że on leci w jakimś fajnym momencie, fajnym fragmencie, wiesz, yy, mm, no jakiegoś tam... Yy, lokacyjnie, terytorium i tak dalej, no i sobie to wyłączasz. Faktem jest, że no, na wysokości przelotowej, jak jesteś tam na, na tak 10 czy ilość tam 12-15 tysiącach stóp, to chuja widzisz tak naprawdę na wolę, no. Jesteś ale Jesteś nad chmurami. no I jakby fajnie, jeżeli teraz sobie ludzie polecieli, bo tam warunki pogodowe masz na żywo, no to był huragan. No to oni polecieli huragan oglądać w samolocie, nie? Z góry. No i to jest spoko. To jest bardzo, bardzo fajna funkcjonalność i podoba mi, to, mi się to i imponuje mi, że jakby gra jest w taki sposób połączona na żywo, wiesz, z, zarówno z flying radarem, że, że masz ruch prawdziwy na lotniskach i, i w powietrzu, jaki tam powiedzmy pogodowy. To jest coś, co wiesz, co robi wrażenie, tylko wciąż jest kwestia jakby po co, nie? jakby co nam to daje dodatkowego. No, pogoda bardziej nam daje chyba dodatkowe efekty niż, niż te samoloty, yy, ale i tak wszyscy czekają na ten zachód słońca. Nie? To Ja wolę ten zachód słońca ręcznie ustawić, albo jak ciemną jak dupa noc, niż yy, niż się cieszyć, że jest taka sama pogoda jak za oknem, nie czy, czy coś w tym No stary. ale tu raczej o imersję chodzi, bo ja na przykład, jak grałem sobie w Eurotruck Simulatora i tak dalej, to jeździłem sobie zimą, a w grze miałem lato i to mnie też tak trochę kuło, strasznie w oczy, że w grze mam lato, a tutaj ciężarówki po prostu na drogach utykają przez, przez śnieg i lód, więc myślę, że ludzi właśnie jara to, że o, teraz u mnie pada gdzieś To tam, było sobie wiem, drinka z lodem zrobić, żeby mieć lepszą imersję. No kurde, nikałbym. Znaczy <śmiech> nie, no, nie okej, okay, prostu... to wszystko są ustawienia, to można zmieniać. Jakby mi ta grana rzucała, to to by było sto razy gorzej i Forza, która no jakby Horizon czwóreczka sama z siebie idzie po porach roku, jako że co tydzień ta pora roku się zmienia, jest taki niby przyspieszony upływ czasu, ale ja już nie gram w Forzę ca przez cały czas, jak na początku przez miesiąc czy, czy tam dwa, to byłem tym mega zajarany, nie? ale jak teraz wracam do niej i odpalam sobie tą Forzę raz na miesiąc na sesyjkę, Odpalam i widzę, o kurwa jest śnieg. Nie, dzisiaj nie mam ochoty jeździć w śniegu, nie i. i <śmiech> to wiesz, to samo. Masz to samo, nie, to już jest przegięcie pały, to jest jakby wkurzające w tą stronę. Znaczy, to jest future, który staje się po prostu problemem w pewnym momencie. I, I tyle, no jakby. Fajnie, Tylko że takie. Władza w Horizon jest grom, która rozrywkę masz. Po prostu arcade taki, ale ludzie, którzy grają w symulatory, to oni są właśnie takimi zajawkowiczami, że oni by chcieli jeden do jednego wszystko mieć oddane. Eee... Są korowcy, którzy nawet budują do tej gry specjalne kokpity i panele sterowania, przełączniki i tak dalej, żeby naprawdę się w to wczuć. No i dla niej jest to ważne, żeby po prostu zgadzała się czy ta pogoda i tak dalej. Ja też bawiłem się bardzo dobrze w Eurotrack Simulatora i, i chętnie bym zobaczył w takim flight simulatorze też taką, taką kampanię, która była dziś w ETS-ie, że E, Tworzyła się jakąś własną firmę logistyczną, się przewoziło te ładunki, kupuje się coraz lepsze ciężarówki. No właśnie. I takie coś by było mega zajebiste właśnie w tym flight simulatorze, żeby po prostu założyć gdzieś tam jakąś małą firmkę, gdzie, gdzie sobie latasz prywatnie, czy, czy tam masz małe samoloty. szmuglujesz czy, narkotyki z Kolumbii, no tak, powiedz to Kolumbia po statkiem, powietrzną drogą. O, o, mamy pomysł na grę. Mamy pomysł na grę. Albo DLC do gry. <laughs> DLC, the world. DLC, Flying Simulator, Columbia Roads. Narkos, DLC Narkos, nie wiem. nie wiem. Może być, może być Narkos. No i to by było spoko, właśnie czegoś takiego mi brakuje, bo ja też odpalałem sobie różne gry symulacyjne na, na różnych etapach swojego życia, takie właśnie jak track simulatory. Czasem, żeby odpalić tylko jedną czy dwie trasy, ale sobie to robiłem, nie? I przynajmniej był jakiś ten konkretny, wiesz, cel, nie? Że coś się robiło. Nawet w y, symulator Farmera też się, wiesz, grało. W Mechanika, no jakby to wszystko ma y, sens, że wtedy jest odzorowane i wtedy się chce zobaczyć ten silnik zbudowany z poszczególnych śrubek. Chce się zobaczyć powiedzmy te wszystkie możliwe nasiona, traktory i 20 przyłączy z tyłu, tak jakie tam są wszystkie możliwe, a potem i tak jeździć w kółko, ale na tym polega jakby jakiś tam sukces. Tylko no, jest do tego jakaś pewnie tam kampania i, i, i poszczególne misje. Tutaj jakoś, jakoś ubogo pod tym kątem mi się wydało to bardzo. No ale. Ale słuchajcie, no jest dobra baza, no i, i przynajmniej tutaj nie ma co narzekać, że y, powstała gra chyba z najlepiej odzorowaną y, mapą świata. To jest pewien plus, no bo stworzyć sobie kosmos z wirtualnymi gwiazdami, które gdzieś tam Tomek lata z gorącymi pozdrowieniami przez tydzień czasu i, i wiecie, na tydzień się zamyka, żeby gdzieś dolecieć, no to to jest inny klimat, nie? On, on, to, on cały czas to gra w ogóle, ja patrzę, on cały czas to gra. Ja wiem, bo to wiesz, bo on teraz udaje, że gra, on włącza konsolę, nastawia ją na 8 godzin gdzieś podróży, 10, wychodzi do pracy, wraca i stwierdzi, ale zajebiście, byłem 8 godzin w pracy i 8 godzin grałem. No i tak jest. No, to jest tak. jakby, wiesz, znaczy jego ma... satysfakcja, że, no. że wygrał taką, no, wy, wygrał życie, bo jednocześnie robi dwie rzeczy naraz. Tak, tak, bo ja, ja myślę, że po prostu go ogląda serial i wrzuca to i po prostu leci. No, dużo ludzi tak robi, z jeszcze, ja ale słuchaj, nie, do... on jeszcze, on przecież pokazywał kiedyś zdjęcie, jeszcze w międzyczasie gra na switchu, czyli ogląda serial. Yy... Tamam. A, a później pisze, że serial jest dobry. Jako, jak co ty wiesz o życiu, to go nawet nie oglądałeś no. To prawda, no niestety trzeba na takie rzeczy uważać. No dobra, no to Flying Simulator yy, sobie obcykaliśmy, op, te Westlandy sprawdzimy. Czy coś tam jeszcze było takiego, Wy coś kojarzycie? Wasteland... No nie, no, Michał, coś masz jeszcze? Ja już, ja już nic nie mam. Nic, kompletnie nic. Dobra, słuchajcie, to jeszcze powiem o filmach. O filmach powiem, bo, bo są dobre filmy i chcę wam je polecić, szczególnie, że macie Netflixa. To zacznę o pierwszym filmie, który macie na Netflixie. Słuchajcie, on ma bardzo wysoką notę na filmowym 8.0 i naprawdę go polecam. Jest hiszpański, to jest thriller. Nazywa się The, In The Invisible Man. Nie, nie, The Invisible Guest. I słuchajcie, e, fabuła mamy taką, że koleżka budzi się w pokoju hotelowym, e, patrzy, że kochanka, z którą był w tym pokoju, jest dead. I akurat, te, akurat od razu wjeżdża, wjeżdża policja e, do, do tego pokoju. E, no i co? No i okazuje się, że ma problem. E, no i on nie wie, jak to w ogóle się stało. E, no i zatrudnia przez to e, adwokat jakąś taką zajebistą, bo koleżka też jest ogólnie dziany, w ogóle ma od chuja hajsu. Zatrudnia adwokat, żeby po prostu pomóc mu wyjść z tej sprawy obronną ręką. No i słuchajcie, w trakcie tego filmu dowiecie się dużo ciekawych rzeczy. Ja nie chcę wam zdradzać, bo o czym nie wiesz akurat w tym kontekście, tym lepiej dla ciebie. Ale ogólnie cała sytuacja polega na tym, że on ma jakąś kochankę, zdradza żonę, bleble i po prostu... Eee, ma pewien coś się po prostu dzieje z tą kochanką również eee, ma mają pe pewnego rodzaju wypadek i co coś tam zaczyna się dziać i słuchajcie film jest o tyle fajny że naprawdę fajnie trzeba w trzyma w napięciu eee, a poza tym ma taką końcówkę na zasadzie what the fuck eee, więc końcówka jest poryta jest, eee, jest pojebana więc słuchajcie The Invisible Guest na Netflixie ściągajcie Naprawdę warto, naprawdę bardzo dobry thriller. E, tak, to jeden filmem. Rafale, ty coś masz jeszcze? Wiesz co, z tego co, e, z tego co mam, to też już e, na razie zostawię gierki, pomimo, że, że coś tam jeszcze e, jest na rzeczy, ale to sobie akurat dopnę, dokończę. E, chciałbym polecić taki serial. Serial czy film, wybieraj. E, zacznij od filmu. Czwarta władza. Ej, o tym samym miałem powiedzieć teraz. Autentycznie. Wyprzedziłem cię. Aż ty, a miałem o tym powiedzieć. No, okej, okay, dobra. Wyprzedziłem no. cię. Bardzo, Bardzo fajny film. No, więc co my tam mamy? Mamy tak naprawdę kwestię tego jak wyglądała y, siła mediów, którym była gazeta, co jest bardzo y, ciekawe z dzisiejszej perspektywy, kiedy większość z nas nie potrafi żyć bez internetu, jakby dostęp do informacji jest y, na co dzień bardzo, bardzo y, jakby ułatwiony zewsząd, za granicy i nawet w dobie tej pandemii teraz, no powiedzmy, że y, zastanawiamy się czasami, które informacje są prawdziwe y, i tam się dzieją podobne rzeczy, jest to oparte oczywiście na, na faktach i na prawdziwym skandalu, który się odbył w tamtych latach odnośnie prowadzenia, no, że jakby wszystkie, wszystkie wątki się sprowadzają odnośnie gazety Washington Post i jej kierownictwa którego właścicielką niejako jest wtedy kobieta, kobieta, która jakby odziedziczyła ją po mężu i to jest jakby drugi bardzo ważny wątek. Pierwszy wątek jest ten, że oni mają dylemat i problemy natury politycznej odnośnie tego, co publikować. Tam się rozchodzi od samego początku wiadomo o wojnę w Wietnamie i jakieś tam, wiecie, krzywe raporty, które nie do końca pokazują ją tak, jak powinna być, a z drugiej strony mamy kierownictwo kobiety wśród, no, w świecie zdominowanym przez mężczyzn, i, i no, na każdym kroku widać, jak oni bardzo starają się nią manipulować, tam podstawiać nogę. A, a jak ona sobie z tym radzi, lub nie radzi, to, to film pokazuje w wielu miejscach. No i przez to wszystko jest po prostu naprawdę genialnie napisany i, i, i zagrany. Mamy tam też. Sporo aktorów, których twarze rozpoznamy zarówno z jakichś innych ról kinowych, ale też i serialowych. Ja na przykład tam swojego ulubionego szpiega rosyjskiego znalazłem w roli również szpiega amerykańskiego. Tego z serialu Amerykaninie. No i to tak na pierwszy rzut oka tak naprawdę wszystko o tym filmie. No po prostu trzeba go obejrzeć po pierwsze dla przypomnienia sobie jak było 50 lat temu. Po drugie, żeby się doedukować jakby w zakresie tego, co, co ten film ze sobą, yy, yy, sobą przedstawia i historycznie, i jakby wartościowo. A po trzecie, żeby yy, mieć trochę przemyślenia odnośnie informacji i, i wszystkich rzeczy, które dzisiaj gdzieś tam zbieramy i czytamy. No, jakby, że jedyne prawdziwe źródło informacji to jest yy, podcast, tak? Że nie zawsze jak Krystian powie, że dobra gra jest dobra, to ona jest dobra albo niedobra, bo my możemy sobie pierdolić. Tak samo mogą oni w gazetach czytam gdzieś, nie? No, taka konkluzja. Tak, e, słuchajcie, film jest, film dostał film dostał e, dwa Oscary, e, nie, nie pamiętam za co. E, nie ma znaczenia. Słuchajcie, film jest Stevena Spielberga, więc e, reżyser dobry, robi w miarę solidne filmy, tytuły. Ten też jest solidny i oczywiście Tom Hanks i Meryl Streep, e, świetne role, e, świetnie się to oglądało I, te, i tak jak Rafa mówi, w sumie tutaj nie ma co do tego dodać. Gazeta to The Washington Post, E, tam jeszcze pojawia się New York Times, New York Times nie? E, tak, ale to, to ci przeciwnicy, no i no i mamy taką fa, fa, fajny, taki troszeczkę thriller e, sensacyjny naprawdę f, e, fajnie to ogarnięte wszystko jest, więc jak najbardziej polecamy, no to, to Rafał był twój film to teraz mój film w takim razie słuchajcie, ja mam ostatnią rzecz, o której chcę już powiedzieć, e, słuchajcie w sumie powiem wam o, o dwóch rzeczach, bo teraz mi się coś przypomniało, Ale jednym z tych będzie film. Film, Słuchajcie, film nazywa się Gorący Temat. E, film też chyba dostał Oscara, e, tak? Nie wiem do końca za co. E, za najlepszą charakteryzację i fryzurę. No dobra, to akurat nie, nie ma znaczenia. Słuchajcie, ma, mamy w e, filmie z tego roku, e, z, sorry, z zeszłego. Nazywa się Gorący Temat i to jest historia kobiet, które... Pracowały w czymś takim, co się nazywa Fox, dokładnie Fox News, no i były w, pewnym, w, pewnym, w pewnej sytuacji jakoś wykorzystywane do tego, że prowadziły na przykład wiadomości. Słuchajcie, był, kiedyś parę lat temu był, była pewna afera związana z tym, z tym koleżką, który jest za to odpowiedzialny, w sumie twórcą, twórcą kanału i, i całej telewizji Fox, czyli Roger Ailes. Słuchajcie, on, on stworzył Foxa i e, to, jest, to jest film, w którym pokazane jest, jak ten Fox kiedyś wygląda, jak ta telewizja kiedyś wyglądała, więc słuchajcie, w tej telewizji pracowały same kobiety, wszystkie miały mieć miniuwy, prezenterki miały pokazywać nogi, kamery miały naleźć na nogi i, i tego typu rzeczy i pokazywało to bardzo toksyczną sytuację, jaka miała miejsce w telewizji Fox w tamtym czasie. No i słuchajcie, no, film jest jak najbardziej na faktach, w tym momencie i mamy rewelacyjne role, bo mamy Nicole Kidman, mamy Charlie Theron i mamy Margot Robbie, która gra przynajmniej chociażby Harley Quinn. Więc słuchajcie, mamy bardzo fajne kobiety, bardzo dobre aktorki. No i, no i o tym jest mniej więcej ten temat, żeby, żeby dostać się, żeby prowadzić wiadomości w, w najlepszym czasie antenowym. No. Musisz mi to jakoś udowodnić, że jesteś lojalna w tej firmie. Jak, jak mi to udowodnisz? Przyjdź jutro i mi powiedz, w jaki sposób chcesz mi to udowodnić, że jesteś lojalna, żebym mógł cię wrzucić do wiadomości. No i, i słuchajcie, no, no i, i tych pozwów chyba koleżka miała 15-20. No i tak, i o tym jest to film. Jest to właśnie o tym, jak walczą właśnie z tym typem i go pozywają. Więc słuchajcie, gorący temat, jak najbardziej polecam. Dobry film, dobry film, dużo się dzieje, biograficzny dramat. Jak A czy to oglądałeś serial no tak. ten, który był o Fox Newsie z Gladiatorem w roli głównej? Mm, serial nie. nie. Ale co, coś widziałem jakiś serial z nim w roli głównej. Ale... No jest, jest, jest. W ogóle gościu jest nie do poznania. No, no. E, to jest krótki bardzo serial. I on się nazywał chyba na cały głos. E, A coś, coś, coś mi mówi. No, no, no. Z Razelem Crow. Dokładnie wiesz, mówiący. On opisuje tam wątki, wiesz. To właśnie też o nim, Rafał. To jest właśnie o nim. No tak, no o tym samym... Aha, no w... dobra, ok, sorry, no mów, Bo mów. ty mówisz o filmie, tak, o... Tak. który się skupia na, tej, na tych wątkach jakby seksualnego molestowania. Tak. A tamten film skupia się bardziej na tym gościu i jego tej całej historii, jak on zbudował potęgę mhm. tego Fox News i ile tam było polityk, polityki jakby. No to było takie trochę wiesz, TVP, trochę TVN, on, wiesz, jakby nienawidził Obamy, powiedział, że nigdy nic dobrego na niego nie powie i tak dalej, i tak dalej. Nie bardzo było y, dużo, dużo wrzuconej polityki sterowania, bardzo dużo wątków prywatnych tam, wiesz, przemykał, y, próbował, wiesz, wpływać i szantażować na różnych ludzi i oczywiście wątki y, romansowe też, y, też tam były, takie, o których powiedziałeś, więc y, no jeżeli jeden temat i, i jakby zaplecza tego Fox Newsa, kogoś zainteresuje czystego filmu, który powiedziałeś, yy, czy, czy z tego serialu na cały głos, no to warto to połączyć jedno z drugim, że że to po prostu dobrze jest obejrzeć w parze. Fajnie, a to oglądasz ten serial, Rafał? Serial na cały głos obejrzałem do końca, tylko tego filmu nie oglądałem I, jak serial? No słuchaj, jest fajnie nagrany, bo on jest... Yy krótki dosyć. Nie, nie nie jest to jakoś tam wielosezonowa wiesz, opowieść, tylko bardziej jak taki serial dokumentalny po prostu nagrany. Nie pamiętam dokładnie, a to chyba było jakieś tam siedem odcinków czy dziewięć. Siedem, siedem. No, siedem, dobrze pamiętam. W ogóle cały czas patrzysz na tego aktora i, i się dziwisz, że wiesz że gdzieś poznajesz tą twarz, a on <głos> tak po prostu całkowicie się prze, przepoczwarzył w tego, wiesz w tą postać, w którą gra kompletnie jest nie do poznania Russell Crowe. Natomiast on jest pełny mocy, jest świetnie zagrany. On jest takim wkurwiającym się na wszystko dziadem, który dyktuje swoje warunki w zamian za, wiesz, fundusze, kasę, polityczne poparcie. No wiesz, jak to tam działa. Podejrzewam, że my będziemy tak skorumpowani jak Stany dopiero za jakieś 50 lat, nie? I to bardzo dobrze jest pokazane w tym filmie. Bardzo dużo jest wątków takich, wiesz, jeszcze pobocznych poza tymi wyborami, że on tam sobie coś próbuje swojego ugrać i załatwić. No i przede wszystkim ta akcja idzie bardzo dynamicznie. To nie jest tak, że przez te 7 odcinków my zobaczymy pół roku Mm -hmm. Tylko my zobaczymy, nie wiem, z, z 10 lat jak nie lepiej tego Fox Newsa, nie pamiętam już dokładnie, mm -hmm. ale to jest po prostu kawałek historii opowiedziany, tak szybko, wiesz, przeskoki do, do przodu, nie, powycinane fragmenty z jakichś kluczowych wydarzeń właśnie, czy przy wyborach, czy przy czymś i, i, i jakim on tam, wiesz, różne rzeczy kazał. Am, am, masz, Rafał, masz Rafał też tam e, sytuację, w której on jest też pozywany? Nie pamiętam, bo ja go oglądałem już jakiś czas temu. Aha, no dobra. Nawet nie wiem, czy nie wspominałem kiedyś na którymś odcinku. I na pewno była kwestia, że on tam sobie romansował z dziewczynami. Poza tym, że miał oczywiście żonę i tak dalej, no to jakieś tam dziennikareczki zawsze się kręciły dookoła niego. To, to, to, to jestem pewny, że wykonywał tam różnego rodzaju jakieś, wiesz, romanse i tak dalej, ale... Ale to nie było, wiesz, polityka bardziej była tam punktem i jego taka, nie wiem, sprzedajność, czy, czy po prostu no, wal, walka o sukces, tylko no, jakby czymś podszyta też cały czas, nie? Mhm. E, no dobra, e, dobra Rafale. Czy ty masz, Rafał, coś jeszcze w ogóle? E, nie, myślę, że spokojnie dorzucimy sobie, wiesz, może poczekać. Okej, okay, dobra, więc słuchajcie, to ja jeszcze tylko powiem szybko e, o czymś zupełnie innym. P powiem o tej aplikacji. E, słuchajcie... E, dawno dawno temu był taki o, taka osoba, która z nami nagrywała, nazywał się Tomek. E, I Tomek czasami fajne rzeczy podsuwa i podsunął mi dosyć e, fajną aplikację. Słuchajcie, aplikacja nazywa się Moviebox Moviebox Pro. Moviebox Pro. Słuchajcie, ona nie jest na, na żadnym Google Playu. Musicie sobie e, ściągnąć ją sobie z internetu. Oczywiście jest e, dostępna E, więc sobie wpiszcie MovieBox Box Pro. E, słuchajcie, to jest aplikacja, którą sobie możecie zainstalować na przykład na telewizorze. E, jak nie wiecie jak to zrobić, to musicie na telewizorze z, ze sklepu najpierw zainstalować sobie jakiegoś file managera. E, udostępnić, że wszystkie rzeczy z zewnątrz możecie instalować. E, ściągacie tą aplikację MovieBox Pro. Na pendrive'a USB pod telewizora, pod telewizora odpalacie file managera, szukacie apkę z USB, klikacie, instalujecie, macie. Tak to mniej więcej wygląda. Jak coś, to sobie powtórzcie, e, powtórzcie sobie to, co powiedziałem. E, bo tak to wygląda. I słuchacie o co chodzi w aplikacji. Aplikacja jest płatna, wyobraźcie sobie. Kosztuje 4 dolary miesięcznie, ale można sobie fajnie zrobić i kosztuje około 20, nie dolarów rocznie. Bardzo mało. Bardzo mało. A co w niej jest? Słuchajcie, w niej jest wszystko. Wszystkie filmy i seriale, jakie w ogóle są i są w tej aplikacji w jakości bardzo dobrej, na ogół jest to Full HD, nie ma 4K, jest Full HD, ale wszystko to, co oglądam jest naprawdę bardzo dobrej jakości, plus dochodzi tam dosyć ciekawa kompresja, w sumie niektóre filmy potrafią 2 GB zajmować, ale naprawdę wyglądają bardzo dobrze, naprawdę wyglądają tak dobrze, że no, no jak Full HD mniej więcej, więc nie można się do niczego przywalić, dobrze wyglądają. Na przykład Joker zajmuje 8 Giga i też na przykład bardzo dobrze wygląda, więc słuchajcie, Aplikacja jest e, fajna. E, jeżeli chodzi o napisy, to na ogół są te napisy, a czasami trzeba po prostu e, tam wszystko na telewizorze możecie sobie ogarnąć, tam sobie ściągacie na telewizorze te napisy e, w, e, z, w, z wewnętrznej aplikacji e, Open Subtitle albo, albo coś takiego. Uh, open Sub i słuchajcie uh, i sobie oglądacie I naprawdę tam jest wszystko tam, tam nawet są fajne zakładki na przykład Oscary 2020 macie wszystkie filmy oglądacie co chcecie Oscary 1978 wszystkie filmy oglądacie słuchajcie tam jest wszystko, uh, nie wiedziałem żeby tam czegoś nie było tam jest wszystko z Netflixa, z Prima z HBO, z Apple TV z nie wiem DC Universe, ze wszystkiego co w ogóle możecie sobie wymyślić tam jest jeżeli myślicie o jakimś serialu, na pewno tam jest Jedyny jest problem Że mo możecie mieć problem z napisami Bo w 90%, 5% nawet Było, było wszystko po polsku Ale trzeba troszeczkę powalczyć z nimi Żeby, żeby wyglądało tak jak wyglądało e, W sensie, no nie zawsze trzeba walczyć Ale, ale, ale Po prostu czasami e, Trzeba po prostu zrobić coś A co czasami nie trzeba tego robić Zależy jak wam się trafi. Są też polskie filmy Bad Boys i patrzyłem wagi, czy po prostu wszystko, co sobie wymyślicie, to tam jest. No, oczywiście aplikacja nie jest do końca legalna. Nie mają na sklepie. Eee, ale no słuchajcie, no, no jeżeli ktoś ma ochotę to czemu nie, eee, więc mówię po prostu o istnieniu czegoś takiego eee, ta jedna aplikacja, wierzcie mi eee, może wam eee, może wam po prostu eee, zrobić spowodować taką rzecz, że nie będziecie potrzebowali innej aplikacji, zastąpi wam wszystko co do tej pory myślicie, chociaż e, ja i tak będę używał dalej HBO i Netflix, bo bo po prostu też chodzi o pewną też wygodę której no niestety tam troszeczkę brakuje e, No, e, więc to tyle chciałem powiedzieć, jak najbardziej polecam e, tak i słuchajcie, możemy przejść do tematu głównego, nie, jeszcze nie będziemy temat główny o, o, o badać słuchajcie, ja potrzebuję około pół godzinki na to, więc mamy chwilę, więc porozmawiajmy sobie o tym, co było ostatnio trzy tygodnie, e, ja zapadam jako pierwszy, Michael, pytanie do ciebie czy dobrze, że halo zostało przesunięte Mm, jakoś nie bolą mnie przesunięcia premier, nawet gier, na które bardzo czekam. Jeśli ma gra wyjść dopracowana i tak dalej, to ja nie mam nic przeciwko przesunięciu. Mhm. Kiedyś przesunięcia mnie bolały, Kiedyś, kiedy naprawdę się czekało na jakiś tytuł, nie było za wiele w co grać, grało się bardzo tak, tak przemyśle... zawsze zakupy były przemyślane i często było tak, że do kolejnej premiery już powoli nie było w co grać, bo i budżet na to nie pozwalał. Ale teraz żyjemy w takich czasach, że mamy po prostu zasyp gier i ja nie mam już czegoś takiego, że notuję sobie daty premier. Po prostu gdzieś mnie zawsze z zaskoczenia grabie, że ok, ona wychodzi za tydzień, o, super, czekam przecież na to i w ten sposób teraz podchodzę do premier. Nie miałem gdzieś jakoś premiery Halo zaznaczonej grubym markerem w kalendarzu tego dnia i tego, wychodzi Halo... Więc mnie to jakoś nie boli. Jeśli gra ma wyjść dopracowana, jeśli mają poprawić tę grafikę albo coś, to, to, to niech sobie spokojnie robią. Ja Mnie to nie boli. Tak samo jakby nawet cyberpunka przesunęli, to mnie to nie boli, więc niech sobie przesuwają. Mm. Eee, Rafale, co o tym myślisz? No ja nie mam takiego tutaj... Znaczy wiesz, jeżeli pytasz mnie o moje <śmiech> zdanie osobiście, to mnie to jebie. Oczywiście no tak, oczywiście. <śmiech> ale niestety uważam, że to jest yy, sytuacja bez wyjścia, bo im bardzo tego halo, moim zdaniem, zabraknie na premierę, uważam, że pomimo całego Game Passa i, i wszystkich, yy, wszystkich rzeczy, które gdzieś tam będą oferowane na premierę, yy, to ja bym się czuł, no krótko mówiąc, bez gry na premierę. No to miał być system seller, to miało To miał być system seller, jakby ja, jakby, Krystian, twojej jakby, wiesz, jestem ciekaw opinii też w kontekście tego, czy ty zagrasz w cokolwiek na premierę, co, bo jakby to, że gra nie będzie napisana pod tą konsolę, bo i tak w domyśle miała sięgać jeszcze, wiesz, wstecz i ja zagram w to samo, tylko w innej tam rozdzielczości czy na innych ustawieniach, to jest jakby jedna kwestia, że te gry miały tam jakiś tam jakoś być ograniczane, ale wciąż no jednak to miała być gra, która wychodzi na premierę od wydawcy, tak? A nie tam, że, że wszyscy zagramy w tego samego assassina czy cyberpunk'a. No i takiej gry zabraknie. Moim zdaniem to jest straszne, wiesz, no nieporozumienie w ogóle, tak? W sensie, że nie powinno do czegoś takiego dojść. Powinno być wszystkiego, wszystko powinno być tak dograne, wiesz, że, że to powinno mieć miejsce, że nieważne, czy to są dwie gry, czy cztery gry, czy yy, 18 gier, ale że to jest dostarczane, nie? że jest ta jedna właściwa jakaś tam gra która jest nowa, która jest y, utożsamiana z tym systemem, taki Killzone dla PS4 dla Ciebie, tak? Ja nigdy do tego Killzona nie wróciłem, to nie jest dla mnie gra generacji i y, y, y, y nigdy nie obadałem też chyba pierwszej gry, jaka wyszła na PS3, ja nawet nie pamiętam co to było w tym momencie, nie? jako, jako system seller, natomiast y, ta gra jest potrzebna teraz. I to mnie boli, że, że tego nie będzie, bo jakby jest to przyznanie się do błędu, ok, natomiast jest to efekt jakichś tam innych decyzji i tego, że muszą się skupiać na kilku rzeczach naraz, albo nie wiem, albo, albo ciężko stwierdzić, no w sumie wszystko było powiedziane. Przekładają to, bo nie działa tak, jak powinno, chociaż miesiąc temu rozmawialiśmy, że nie, no przecież działa tak, jak powinno i, i wy się mylicie, nie znacie, nie potraficie patrzeć, ściągnijcie sobie w ogóle nagranie w 4K, to, to wtedy zobaczycie, jak ta gra powinna wyglądać. No i okazuje się, że jednak nie. Jaki to daje sygnał do reszty społeczeństwa, które jakby czeka na tą konsolę? Mm, tak, tylko jeszcze damy... E, po pierwsze... E... Nie byłoby, Microsoft nie by sobą, gdyby na premierę konsol czegoś nie spierdolił, więc oczywiście halo. Wychodzi na to, że chyba to będzie ich taki największy strzał PR-owy w e, tej, tej nowej generacji, jak Kinect był poprzednie, tak, tak tego, plus jeszcze e, brak wypożyczenia gier. E, słuchajcie, jeżeli chodzi o halo, no to... no, to, no. Myślę, że są sami sobie winni, tak? Chcieli wpierdolić te Halo w dwie generacje i to było niepotrzebne. I wydaje się, że oni mają problem... Nie jest Halo, który już jest gotowy pewnie na Series X, bo wydaje mi się, że, że to już ta gra jest raczej gotowa. Problem jest z Xboxem One. Wydaje o, nie, mi się... nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę w to, Christian. Gdyby oni tak. mieli wersję na Series X dostępną już teraz, a zwykłą a przecież wypuścili widziałeś by gameplay, za 3 miesiące, to to by było super decyzja. Skupiliśmy się Ale... na tym, bo to macie mieć na premierę, proszę bardzo, nie, jak nie, wam się nie, nie, spieszy, to sobie kupcie konsolę, a, a wszyscy zagracie w to już za chwilę i to by było okej. Okay. Rafał, trze, trzeba brać pod uwagę, że oni ma, bawią się nowym silnikiem, mamy nowy silnik e, i oni, oni się nim bawią, oni jeszcze do, do końca go nie ogarnęli. Ale to nie możesz mówić, że już mają gotową grę, właśnie chodzi o to, że jej nie mają. A skąd wiesz, że jej nie mają? Moim zdaniem mają, tylko nie mogą dobrze je tego zoptymalizować. Czemu, e, jak ci się wydaje, czemu e, Cyberpunk został przesunięty? Z pewnością chodziło o optymalizację i to o optymalizację na te stare konsole. W większości o, o to w tym rafale chodzi. Ten proces post-gry, kiedy gra już jest skończona, ale jeszcze trzeba poprawić, jest najdłuższym procesem. O, w ogóle miałem powiedzieć, że oglądałem e, film Playing Hard, o tworzeniu e, For Honor, e, na Netflixie jest, e, jest. Film jest średni, ale można obejrzeć. To tak off-top. Więc Rafale wydaje mi się, że, że po prostu tu to, to jest. Wydaje mi się, że gra jest skończona. Tylko i. Jeszcze... Okej, okay, dobra wiem, A wiem, kiedy o, wiem co chciałeś powiedzieć. Premierę? Na przyszły rok. F, Na przyszły F, rok nie, TBC przyszły rok. Ym... Krystian, e... wiem co chciałeś powiedzieć, ale ja bardziej miałem y, zamysł taki, że zdecydowaliśmy się przesunąć grę, żeby y, coś tam w niej poprawić. Tak, I... tak, też ale, tam, też. ale tam, to nie jest komunikat, że będziemy poprawiali y, płynność, optymalizację. Tylko zaraz będziemy mieli grę, która po prostu na kolejnym pokazie będzie wyglądała w wielu aspektach, załóżmy lepiej, albo coś tam innego się zadzieje. Mhm. No bo ona nie została przesunięta dlatego, że klatkowała na pokazie. Akurat z płynnością nie było żadnych problemów, tak? Były problemy no z jakimś tak, tam ale z na jakim e, sprzęcie, przenikaniem ruch, obiektów, czy czymś. Na jakim sprzęcie. To raz. Dobra, no nieważne. Dwa. Wydaje mi się, że to też chodzi o hejt graczy, tak? Że ta gra nie wygląda zbyt ciekawie, dlatego trzeba coś jeszcze poprawić, zrobić, tak? A że mieli już, już wypuszczać tą grę. I ta gra na pewno, wierz mi, wierz mi że gdyby tym, tym filmem wszyscy się jarali, ta gra by wyszła na, na premierę Xboxa. Na 100%. Ale że No hej? tak. No więc ta gra jest już gotowa, Rafale. Ta no gra słuchaj, jest już ale, gotowa. No, nie, wiele gier tak wychodzi. No. Mafia 3 też wyszła i kurde, no, nie mogli jej naprawić przez rok. Tak, ale tutaj nie ma żadnych problemów z tym, że gra nie działa albo jest zbagowana. Masz po prostu, że grafika nie jest taka, jaką, wszy jaką wszyscy by oczekiwali. Znaczy, tego nie wiemy. Tego nie wiemy. Po prostu no, po tym, co domyśleć. widzimy, no. oceniamy, że całość jest zrobiona trochę tak nie do końca, jak oczekiwania, i to jest problem ogólnie, wiesz, oczekiwań gry, no bo jakby jak się jakaś generacja gier ciągnie przez 20 lat, bo tu już halo należy traktować jako dwie dekady. To ona po drodze już dojrzała, tak? Też na ten temat sporo gdzieś tam, wiesz, jeszcze czytałem, oglądałem i, i takie wnioski się nasuwają, niekoniecznie moje własne, bardzo sensowne, że Halo już przeszło sobie swoją jakąś ewolucję i teraz z jednej strony mamy wrócić do korzeni, z drugiej strony zrobić najlepsze Halo, jakie było do tej pory, z trzeciej strony jeszcze tam zmienić to, co się ostatnio nie podobało, nie? Bo tam Wiesz, na halo piątkę to już wszyscy krzyczeli, że wiesz, biega pięciu ludzików, każdy z innym kolorem laserka, nie? I, i Power Rangers kurwa, wiesz, odpierdalają, i, i trochę tak było, nie? Więc yy, pamiętam jeszcze przed premierową, że były tak samo ciśnienie i pokazy, wiesz, z tej gry trochę wyśmiewane. Yy, i tak naprawdę to, to, to, ona bardzo mocno była, wiesz, powrotem do korzeni i bardzo mocno wyglądała jak halo jedynka czy dwójka i to pierwsze lądowanie na, na Księżycu. Jakby nie bez powodu się do tego też odnosiłem na, na Księżycu w sensie na pierścieniu, tak? Więc albo bardzo duże będą decyzje jeszcze podjęte, że coś tam przebudowujemy, bo jest na to czas. Mhm. albo y, poprawiamy ale nie wydaje mi się, że to będzie teraz optymalizacja pod takim y, ujęciem jak ty mówisz, że y, przesunęli Wiedźmina o 3 miesiące i finalnie mamy y, gorszą trawę niż była zapowiadana na premierę nie? Tak, ale to jeżeli... nie będzie taka korekta ale jeżeli Rafa, faktycznie, jeżeli to wygląda tak, w ten sposób, że faktycznie mamy duży hejt na Halo, śmieją się wszyscy z tej twarzy, która wygląda jak mapa. To, to jeżeli faktycznie oni chcą poprawić grafikę to ta, gra, to ta gra nawet za rok nie wyjdzie, jeżeli faktycznie będą chcieli po, po, poprawiać ją ta, w, taki, w taki sposób, szczególnie, że tam jeszcze chyba mówili nawet, że że najpierw wyjdzie multiplayer albo najpierw wyjdzie kampania jeszcze, jeszcze, jeszcze będą tego typu rzeczy kwiatki, więc będziemy mieli strasznie pociechaną... No tak, tylko, że to gra miała być system sellerem dla konsoli eee, jakie ma znaczenie, kiedy wyjdzie teraz ta gra jeżeli to już nie będzie na premierę? Czy no to już będzie te, miało znaczenie? Tak. Jak za rok już naprawdę będziesz miał w co grać, to czy jej premiera będzie miała aż takie znaczenie? Na pewno będzie miała, no bo wszyscy czekamy na to halo, tak? I okej, okej, okej, ale jej wartość halo? drastycznie będzie, będzie inna, tak? Ja więc jestem troszeczkę tym zaszokowany. No zobaczymy. Mhm. E, dobra, słuchajcie, więc pół godzinki e, wjeżdżam. E, słuchajcie, odpalam sobie Hellblade Senua Sacrifice i jest taki komunikat. Uwaga! Gra przedstawia zachowania psychotyczne. W ich zobrazowaniu pomagały osoby cierpiące na psychozę oraz wykwalifikowani psychiatrzy. I taki komunikat mamy przed grą. Oczywiście e, można ją uznać za niepokojące. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat psy psychozy, wejdź na stronę. Gra również zawiera sceny przemocy, które mogą być dla niektórych gracze niepokojące gracze niepokojące. Słuchajcie, i to, i, i to jest gra, i to, i to jest właśnie taka gra. Słuchajcie, e, mamy Senua. E, mamy naszą główną bohaterkę, która, wyobraźcie sobie, e, jej e, tam e, kochanek umarł, zginął, Trafił do piekła i ona po prostu chce, żeby ta jego dusza, bo tam wierzenia tych jakiegoś tam plemienia czy coś, ona jest z jakiegoś tam specjalnego plemienia, już nie pamiętam do końca jakie to było plemienie, ale suma summarum chodzi o to, że ona chce, żeby dusza jego męża zaznała spokoju, więc rusza E, do piekła, do helu, hel, piekło, e, za, za e, znaleźć duszę e, swojego kochanka, żeby, żeby po prostu było super. I o tym mniej więcej będzie ta gra. E, słuchajcie, gra jest troszeczkę, e, jakby to powiedzieć, gra jest za pleców. E, Gramy troszeczkę, może nawet jak w girsach, bo e, kamera jest troszeczkę bliżej jednak nas. Oczywiście nie strzelamy. E, w sumie to dam dobrą sprawę, póki co nic nie robimy po prostu chodzimy po świecie. Słuchajcie, świat jest taki trochę pojebany, trochę mi to przypomina oczywiście God of War, świat God of Wara, z tym, że oczywiście w kompletnie ciemniejszych barwach i bardziej bardziej dołujący. I mniej więcej chodzimy sobie po tym świecie i powiem wam, że to już jest pierwsze spostrzeżenie, które zauważyłem, że grano niestety na Xbox One, bo to na nimi ogrywałem, jest w niższej rozdzielczości niż Full HD. Mam wrażenie, że jest jakieś 720p, z tego moje tekstury nie wyglądały zbyt zajebiście, ale na przykład wiem, że u Michała gra będzie wyglądała super, będzie wyglądała sztos. U mnie nie wyglądała jakoś super sztos, aczkolwiek wyglądała solidnie, była naprawdę bardzo przyjemna i bardzo ładna. E, w sumie ta grafika, ta grafika, pojawiała mi się, przypominała mi o sobie parę razy, pomimo nawet tego, tej starej konsoli. Ale, ale na pewno na wszystkich, nawet chyba Rafał już powinien mieć wyższą rozdzielczość. E, tak, faktem jest, że u mnie ta rozdzielczość była niska i niestety na 65-calowym telewizorze była odczuwalna nie eee. wiem, SK daje taką samą rozdzielczość jak zwykły chyba, tutaj nie poprawiali A wiem, że w HDR'a masz to wiem, że masz HDR a, a, a tak to być no to może przynajmniej będzie lepiej, ale, ale czuć tą rozdzielczość i, i ja ją też wiem o czym mówisz no okay. widzę, słuchaj, piksele na Ori więc to jest eee, tak, więc słuchajcie, chodzimy sobie po tym świecie no i w tym świecie dzieją się różne rzeczy eee, przede wszystkim roz będziemy rozwiązywać różne zagadki które mamy E, zagadki będą na ogół dosyć e, proste, będzie to polegało na tym, że mamy jakieś runy Przy, przypuśćmy coś tak jak w e, gadowuło, że mamy różne runy i po prostu one gdzieś są tam na ścianie i trzeba tak poobracać kąty ściany, że na przykład coś, e, nie wiem e, jakiś element element e, planszy jest e, z przodu. Powiedzmy, że jest studnia, dalej jest jakiś tam stodoła i trzeba tak obrócić kamerą, że, że element z, ze studni jednego symbolu z, z jego dokończeniem na powiedzmy tej stodole zgrał się i po prostu tak przesunąć kamerę. Mniej więcej to są tego typu zagadki i te, tego typu zagadki będzie dosyć sporo. Poza tym oczywiście chodząc po tym naszym świecie dosyć przygnębiającym, dosyć smutnym e, będziemy też walczyć. Słuchajcie, me, mechanika walki jest stosunkowo prosta, ale myślę, że to nie jest klucz tego tytułu e, i ta mechanika póki co się sprawdza. E, wiemy, że dwójka będzie wychodziła tego tytułu. Jeżeli ta dwójka chce być takim kompletnym już triple to to jest pierwsza rzecz, którą trzeba zmienić. Faktem jest, że Hellblade, Senua's Sacrifice, jedynka, która wyszła, nie jest do końca AAA-em, aczkolwiek ma takie miano na AAA-a. Przypominam, że tą grę robiło 20 osób, więc ona wygląda tak jak AAA i co ciekawe była sprzedawana w połowie cenie, czyli ona była powiedzmy koszt 120 zł za, za tyle była sprzedawana i powiem wam, że jak za tyle, to... To, to trzeba by było wziąć tą grę, tak? bo, bo na pewno jest warta, może być warta troszeczkę więcej, aczkolwiek nie tyle co AAA. takie jest moje zdanie. Słuchajcie, w, jeżeli chodzi o tą mechanikę walki, to jest dosyć prosta. Mamy, mamy guzik odpowiadający za, za uderzenie i po prostu uderzamy je w dosyć, w dosyć szybko w dosyć, dosyć szybki sposób, w sensie, że walka jest bardzo dynamiczna. Mamy jakiś przycisk odpowiedzialny za blok plus kontrę, plus jeszcze możemy odskakiwać i oczywiście możemy atakować przeciwników z boku, z tyłu, daje nam to większe pole manewru. Nie wiem do czego porównać tą walkę, ponieważ to jest może jakiś taki troszeczkę assassin, ale jakiś taki może wcześniejszy assassin z nie więcej tak, bo to jest troszeczkę kamień, kamień, papier, nożyce po prostu wiemy co przeciwnik zrobi, no to blokujemy go z kontrą i wchodzimy faktem jest, że ta walka nie jest jakaś specjalna, nie jest jakaś ciężka do ogarnięcia, w sumie w pewnym momencie będzie wam szło bardzo dobrze, zresztą mówię, to nie jest też klucz tej gry, słuchajcie, klucz tej gry jest problem, który porusza Otóż, słuchajcie, e, opcja tam psychoza i tak dalej, Bardziej tutaj chodzi o, o tą całą schizofrenię i schizofrenię e, paranoidalną. I słuchajcie, e, do, e, o co chodzi? E, Przemierzając sobie nasz świat, nasze piekło, e, nasza główna bohaterka, Senua, będzie miała różne głosy. E, będą dochodziły do jej głowy różne głosy. Więc pierwsza rzecz, która w ogóle nasuwa się, to tak jest to, tytuł tylko i wyłącznie na słuchawki. Bo chyba nie wyobrażacie sobie, że macie głos gdzieś nawet gdzieś z boku i słyszycie to wszystko z przodu albo gdziekolwiek z innego miejsca. To musi być blisko waszej głowy, to musi być na słuchawkach i wy musicie je założyć, żeby w ogóle w to grać, bo jeżeli nie macie zamiaru, to w ogóle olejcie sobie tą grę, bo, bo, to, bo to nie jest gra na kino domowe. O nie, to nie jest gra na kino domowe. I sobie wyobraźcie, że, e, że e, gracie postacią, która ma tą schizofrenię, która ma tą lekką psychodzę i co chwilę będziecie słyszeć różne, głównie kobiece głosy w swojej bani. Będziecie je słyszeć wszędzie obok głowy, za głową, ale bardzo blisko siebie. I to będą głosy, które będą wam cały czas mówiły, co macie robić, że macie się zabić, że, że, yy, nie wiem, że idź tutaj, nie idź tutaj, albo zrób to, albo zrób to, nie, zrób to. I słuchajcie, cały czas one będą drążyły wam w bani i będą Wam czasami też pomagać, co jest bardzo fajne. Na przykład jak nie będziecie mogli, zawiesicie się w pewnym momencie E, jesteście w plansze, nie wiem, 15-20 minut, nie wiecie what de facto, one wam będą pomagały. E, a może wypadałoby iść na ten do tego kamienia? O, pójdźmy do tego kamienia, a może coś tam? I cały czas te, te głosy będą się z wami komunikować przez całą grę, będziecie sobie z nimi rozmawiać i te głosy będą też e, słyszeć swoje głosy. W sensie, że to nie będzie jedna osoba, która będzie do was mówić, tylko trzy osoby, które będą mówić naraz raz które wiedzą o tym, że istnieją. E, co też jest bardzo ważne, bo to też pos, e, zmienia troszeczkę postrzeganie całej tej gry. Więc te, te głosy wiedzą o swoim istnieniu i wiedzą o waszym istnieniu, więc e, razem po prostu będą wam e, drożyć w bani e, wiele, wiele dziwnych rzeczy. I słuchajcie, i, i na tym polega właśnie ta gra. Macie Wczuć się w tą postać, która ma tą psychozę, która ma tą schizofrenię, która po prostu. E, którą po prostu wkurwiają te głosy, bo wierzcie mi, że jeżeli będziecie grać w tą grę, to w pewnym momencie będziecie się wkurwiali na te głosy, bo ich jest, one są bardzo często, one się pojawiają, one po prostu drążą wam w bani i wierzcie mi, po jakiejś dłuższej sesji macie dość słuchania ich, bo są wkurwiające i właśnie to jest właśnie dobry moment, żeby poczuć się jak osoba, która ma tą schizofrenię i poczuć się, co ona na ogół czuje i, i nie może nic z tym tak na dobrą sprawę zrobić, nie? E, I to jest właśnie świetnie zrobione. E, chcę jeszcze powiedzieć, że w grze może macie filmik. E, w głównym menu, jak przejdziecie grę, to lepiej to zrobić, e, nie, nie wcześniej, ale jak przy, e, w głównym menu macie jeszcze film, jak powstawała ta gra. I są wywiady z osobami, które, które mają właśnie schizofrenię i są też, e, i właśnie te osoby pomagały w tworzeniu tej gry, więc te głosy to są takie naprawdę faktycznie takie chyba najbardziej odzorowane głosy osób, które są chore w grach i wiem, wiem że, że z tego co, co oglądałem po tym filmiku to wyszło to zajebiście. Te osoby, które brały w tym udział, były właśnie pokazywane osoby, jak rozmawiałem z twórcami gry, jak to zrobić, co zrobić, że ona opowiadała, że ja, ja na przykład słyszę tak i tak i czasami mi się pojawia taki głos, on się pojawia wtedy i wtedy i słuchajcie, to są, to, to był taki filmy który po prostu pokazywał, jak te osoby pomagały w tworzeniu po prostu tej schizofrenii, żeby to było tak jeden do jednego, żebyście naprawdę poczuli się jak taka dosyć chora osoba, która po prostu ma ja, jazdy, macie po prostu jazdy niesłychane i powiem wam, że, że wyszło, wyszło to zajebiście, bo Mówię bardzo często chciałem po prostu zrezygnować albo nie, no kurwa, przechodzę na, na zdejmuję te słuchawki, bo to, to nie ma sensu nie? bo, bo to bo to wkurwia, w pewnym momencie to w wkurwia, to czasami pomaga ale w pewnym momencie cały czas cały czas cię tam drąży, cały czas ci coś mówi to są takie takie głupoty w pewnym momencie już już do tego przywykłem już już pod koniec gry bo tak mniej więcej już spodziewałem się co, co będą do mnie mówić te głosy, aczkolwiek Samo to, że, że te kłosy do mnie mówią i cały czas mnie motywują, nie rób tego, idź tu, zjedz, zrób to, albo tam zabij się, nie jesteś jego warta, coś tam, cały, cały czas one wam, one wam po prostu mówią co innego jest po prostu świetne. Jest po prostu świetne i zupełnie to jest inne podejście do gier. Ja w ogóle chciałbym chciałbym się do, Jestem ciekaw w ogóle, jak będzie dwójka wyglądała. Bo poza tym, że mamy zajebistą grafikę, i ona chyba ta już, jest już tam w tym plemieniu swoim to tylko po tych trailerach, to nie wiem o czym będzie ta gra taką sprawę, więc powiem wam, że, że pomysł na tą na grę jest po prostu zajebisty, jest genialny i, i ja nigdy nie widziałem. Da, może, nie, może inaczej, dawno nie widziałem tak dobrego pomysłu na grę i, i tak dobrej realizacji tego. E, no Słuchajcie, sama postać jest, jest raczej taką postacią, która, która ma wywalone na, na świat trochę I, e, i dla niej interesuje się tylko, tylko to, żeby ten mąż miał spokój i będzie po prostu e, za tym podążać. Bardzo często rozmawiam sobie oczywiście z tymi głosami e, i, i sobie po prostu może, może nie, jest, nie jest do końca ciekawą postacią, ale na pewno wyróżnia się wśród innych postaci growych, e, chociażby tej głównej bohaterki Horizon, czy, czy nie wiem, czy chociażby e, Kratosa. E, faktem jest, że, że Senua jest, jest, e, jest postacią, która może się w pewien sposób e, podobać, e, jeśli chodzi o, o to, co musi po prostu przejść, bo, bo zbyt ciekawa e, wizualnie to na też jakoś nie jest. E, no słuchajcie, no jeżeli chodzi o dźwięk, no to no to jest re rewelacyjne. To jest, to jest gra, która, która na pewno e, każdą, każdą osobą, która e, będzie chciała ją próbować przejść, to będzie, będzie chciała, to bardzo długo zapadnie wam w pamięć ta gra, ponieważ jest, jest dosyć nietypowa i będziecie mogli po prostu opowiadać o grze, która po prostu porusza się w pewnych innych aspektach, nie tylko w growych aspektach. W sumie, w sumie tak, bo ta mechanika jest naprawdę bardzo ciekawa. Słuchajcie, co jeszcze mogę powiedzieć o tej, o tej grze? No, e, e, słuchajcie, jeżeli chodzi o jakieś minusy, no to no to mówię, e, rozdzielczość jest naprawdę zła, e, system walki mógłby być jednak troszeczkę e, lepszy. Ja osobiście wam powiem, że w pewnym momencie, tak może w dwie trzecie, gra może wa gra może się na chwilę zatrzymać i może was troszeczkę przynużyć, ale wierzcie mi, że że tam już będzie niewiele tej gry do końca, bo gra jakoś tam chyba długa nie jest, ja nie wiem, ja ją chyba przeszedłem w jakieś 12, wydaje mi się, że w 10-12 godzin. Nie jest duża, szczególnie, że ją w ogóle wycalakowałem przy okazji, bo sobie to wszystko robiłem, więc ona może się pod koniec snużyć, ale, ale no, no mówię, dużo jej nie zostanie. Wiem, że gra wyszła po polsku, ale ja nie miałem polskiej wersji, nie wiem czy w ogóle na, na pasie jest polska wersja, Kurczę, powiem wam, że nie pamiętam. A nie, jest, jest polska wersja. Jest polska wersja, ale ja chyba jej nie miałem, nie wiem czemu. Słuchajcie, jest, jest ciekawa rzecz w ogóle, w której, którą w tej grze zobaczyłem, bo wyobraźcie sobie, że tam jest poziom trudności, ustala się poziom trudności do tego, jakim jesteś graczem. Mam, mam, na, mam na myśli, że poziom robi się automatyczny. Więc, jeżeli będziesz w tych walkach, cały czas giną to będziesz grał na niskim poziomie. Jeżeli będziesz wszystko rozpierdalał jak bez problemu przeciwników, to poziom ci podrośnie automatycznie do góry i jest to troszeczkę odczuwalne. Więc ten poziom skaluje się do tego, jak grasz w tą grę. Co jest dosyć ciekawe, bo bardzo rzadko mamy wybór też poziomu trudności w ten sposób. Mamy tam medium, hard, easy, ale nie mamy poziomu, który się sam skaluje. Nie no, zwykle jest to na zasadzie sugestii, że gra mówi, słuchaj, może ci zmniejszę poziom trudności, ale wtedy ty się czujesz taki trochę spierdalaj jednak, jak będę walczył, nie? Nie, nie mów mi, że jestem cienki. A jak to zrobi za twoimi plecami, to mówisz, o, wreszcie podniosłem skilla, a tu chuj, zmienił się poziom trudności w dół. Tak, tylko, no tak, tylko, że to jest akurat też gra, w której e, nie ma żadnych elementów RPG, tutaj sobie nic nie możemy polepszać. Yy, więc nie, no jasne. Ża ża ża żadnego progresu w całej grze nie mamy to jest po prostu historia, która zostaje nam opowiedziana w tym schizofrenicznym troszeczkę świecie yy, tak jest jeszcze coś takiego że yy, to jest to jest założenie twórców yy, ogólnie jest coś takiego jak permadeath w tej grze, czyli możemy zginąć bezpowrotnie i zaczynać w grze od nowa Słuchajcie, mi się to jeszcze nie trafiło, bo tam jest tam opcja, że jeżeli giniecie, to ona ona tak jakby traci jakieś światło, czy, czy coś tam traci, jakieś siły witalne, no nie wiem. No i w pewnym momencie, jeżeli giniecie bardzo często, to możecie całkowicie e, zniknąć z planszy e, i, i musicie grać odmowa. Nie wiem, nie robiłem tego, nie szło mi tak źle. Ale podobno w grze jest permanentna śmierć, permanentna śmierć i możecie zginąć na zawsze, i musicie grać w grę od nowa. E, więc ja jestem ciekawy, czy faktycznie tak jest, no bo mówię, nie udało mi się jeszcze to zrobić. E, no i słuchajcie, no jeżeli chodzi, tak, tak jak już wspomniałem, jeżeli chodzi o te zagadki, to tak jak powiedziałem, one skupiałem się głównie na czymś takim. E, powiem wam, że pomimo tego, że tam przekręcanie kamery i tak dalej, i tak dalej, to chyba w dwa razy e, zacząłem się. I to tak powiem wam, że konkretnie się zacząłem na zasadzie, że e, no nie, dzisiaj sobie odpuszczę, może spróbuję sobie jutro. I tak było. Nie chciałem wchodzić na YouTube'a, bo to jest jednak gra, w której czym mniej wiesz, tym lepiej dla ciebie. No bo to w tej grze jednak fabuła jest bardzo ważna, a ta fabuła będzie się troszeczkę zmieniać i to, co będzie wam się działo w bańki, też się będzie zmieniać. No. Czy coś jeszcze chciałem powiedzieć? No, gra ma na pewno jakiś walor edukacyjny przez to co sama prezentuje i powiem Wam także jak najbardziej polecam każdej osobie, szczególnie, że ona teraz mało kosztuje, to raz, a dwa, że, że jest ciekawa, trzy, że, że dwójka wychodzi i sam jestem ciekaw tej dwójki, co twórcy będą chcieli pokazać. Właśnie ja chciałem się Ciebie zapytać, dwójkę. jak się zapatrujesz na sequel co byś chciał zobaczyć w nim więcej, mniej, jak, jak wiesz, no bo to każdy sobie tam obszali tego Hellblade'a, nie? W tym, tym Game Passie pewnie, albo ewentualnie zaczekają. No, no, no. Ale teoretycznie na pokazie ten, ten z, zwiast, zwiastun no, zapowiedź powiedzmy tego, tego Hellblade'a dwójki, no troszeczkę tam wrażenie zrobił. Było to powtarzane wielokrotnie jako taki mocny tytuł, nie? No tak. I tytuł jest w sumie mocny. Więc, no nie wiem, przede wszystkim wydaje mi się, że na pewno da dalej będziemy e, mieli schizofremiczny problem i, i, i, i dalej będzie, będziemy słyszeć te głosy, więc tutaj, tutaj chyba nic, nie trzeba nic zmieniać, bo to jest tak mistrzostwo świata. E, no ja oczywiście chciałbym, żeby ta gra była dłuższa, e, tak przynajmniej dwa razy dłuższa, w sensie żeby była, no i jeżeli nie ma tutaj żadnego multipliera, no chyba nie ma sensu, to żeby była dwa razy dłuższa. Za, zaraz e, coś mi się Eee, tak sobie myśli, że pewnie jakiś otwarty świat już by, był, już by mógłby się odpalić, tak? No bo w tego typu grach jest otwarty świat. Nawet gadowo, że był otwarty świat ostatnio, więc w sumie wszędzie jest otwarty świat. Więc mm, wydaje mi się, że gra faktycznie może być ten otwarty świat. Eee, słuchajcie, no po grafice widziałem, że to już nie będzie chyba e, po prostu gra za 120 zł. tylko że to będzie gra za pełną cenę. Eee, no bo już, ta grafika naprawdę już już robi. No, i przede wszystkim mamy system walki, tak jak już wspominałem, no, System walki muszą po prostu dopracować. E, jakiś system misji możemy zrobić, możemy nie zrobić. No, tu, tutaj, tutaj już jak twórcy to pocisną, mogą zrobić w sumie jedną taką grubą historię może w otwartym świecie no chociaż charakter tej gry troszeczkę nie pozwala na to, żeby to był otwarty świat bo jednak no jest to dziewczyna z problemami jest to dość z grubymi, tak chodzenie po otwartym świecie by było beznadziejne, szczególnie żeby nam wydłużyło tą grę nawet do 50 godzin dajmy na to więc to chyba to, to, chyba, to chyba byśmy ochujeli, jeżeli byśmy mieli w to grać cały czas z tymi głosami ale no słuchaj, no to, to co powiedziałem, nie? Eee, żeby gra po prostu niech będzie dłuższa i ma, i ma lepszy system walki. I niech ten system walki ma jakąś może progresję, i nawet nawet nie zamkną, zamkną te struktury. Mogą nawet je zamknąć w sumie. Ale niech system walki będzie na tyle głęboki, na tyle dobry że po prostu będzie nam się chciało grać ze względu właśnie na swoją progresję e, tak i w sumie, i w sumie tego, tego sobie życzę i życzę sobie tej gry tej grze. no i ja na pewno wujkę pogram wiadomo będzie na pasie pewnie mm, więc będzie fajnie ja mam pytanie, czy ta gra cię zmęczyła? W sensie, masz mówiłeś, że są te całe głosy gdzieś tam blisko, cały czas do ucha Ci szepczą, to z jakimś czasem może wkurwić yy, odbiorców, graczy, ale czy miałeś takie zmęczenie, że już po prostu byłeś zmęczony rozgrywką i musiałeś nie wiem, po dwugodzinnej sesji po prostu wyłączyć, przełączyć na coś lżejszego, coś dla odmułki, czy coś takiego miałeś? A chłopaki, wiecie, że się właśnie zaczął yy, event yy, NVD na którym pokazują nową kartę, tą z serii 3080. Możemy na żywo zrobić komentarze. <śmiech> Live reaction. Mm -hmm. Live reaction. To, to możecie śledzić, a ja będę mówił. Eee, Michale, miałem chyba raz albo dwa razy opcję, że, że po prostu już mam dość tych głosów. Głosów, samych głosów. Nie chciałem przechodzić na kino domowe, bo, bo to nie ma sensu. Jeżeli mam dawkować sobie ten, ten tytuł, to nie muszę go przechodzić na raz, bo to też nie jest tytuł, żeby go przejść na raz. Po prostu powiedziałem sobie, nie, no już, już dość mam słuchania tego. I sobie wziąłem, faktycznie odpaliłem sobie coś innego. Więc dwa razy miałem coś takiego, że, że enough, enough dla mnie. Co nie znaczy, że że gra jest zła, tylko po prostu ja już, ja już po prostu miałem dość, nie? W sensie, że, że też się zasiedziałem trochę w tej grze, a ja mówię, że lepiej ją sobie dawkować małymi kroczkami i pomału i sobie wchodzić w tą jej historię i ogarniać tej jej schizy, bo tam będziecie też w różnych też dziwnych światach, będziecie teleportowani w różne, w różne dziwne rzeczy, będzie to wszystko po prostu ładnie pojebane, ładnie poschizowane. E, tak jakby mm, więc tak, więc e, tak Michale miałem coś takiego, jak najbardziej bo ja słyszałem, że to jest bardzo ciężka produkcja w odbiorze i gry mają być rozrywką i przez to ciężko wejść w taki tytuł jak właśnie ten Hellblade bo sobie nie, nie, nie grałem w tę grę, chciałem spróbować ale właśnie te, te, te opinie mnie trochę odrzucają od tej gry, bo jednak przychodzę z tej pracy zmęczony i stres w pracy i tak dalej e, różne problemy mają różni ludzie i gra, granie w gry zwykle jest taką odskocznią z rozrywkę, po prostu odmulenie się i trochę przeraża mnie sam fakt, że jak mam jakiś ciężki dzień jeszcze wchodzę w ten e, schizofreniczny Hell Blade, że mogłoby mnie to trochę, nie wiem, przymulić, albo coś, trochę A się horrorowy? boję właśnie tego, tego tytułu przez to. Ale mhm. nie przeszkadza ci to odpalić jakiegoś rezydenta czy, czy, czy innego takiego? Ale, bo... No właśnie nie, bo to jest inny klimat. Resident to jest typowy horror. To jest też, horror, to jest też jedna z dziedzin rozrywki, gdzie ludzie oglądają horrory i, i grają w gry w gatunku horror, ale właśnie tutaj Hellblade porusza ten ciężki, ciężki temat, jakim jest schizofrenia i właśnie przekazuje tą, ten problem, jakim jest schizofrenia w taki sposób, że po prostu w uszach robi ci papkę. I, i o to e chodzi. Wiesz co ci powiem, Michale? Nie. Zależy, bo wiesz, wracasz do domu i to jest, to jest, ro to jest rozrywka. Mniejsza. znaczy ogólnie, ogólnie to jest rozrywka, tylko po prostu podana w zupełnie innym SOSie niż na ogół jadłeś i po prostu jest zupełnie inaczej podana. E, słuchaj, dla mnie, dla mnie na przykład to o czym ty mówisz, to na przykład może być jakiś Dark Souls, nie? E, no dobra, e, odpalam tą grę i tak zaraz ginę i zaraz będę ginął, i znowu będę ginął, i będę ginął, no ginął. Okej, okay, no może się nauczę tej mechaniki po 20 godzinach, zajebię tego bossa, czy, czy może dwóch, czy trzech, e, ale to dla mnie to by bardziej mnie męczyło po pracy, niż Senua, która po prostu ma bardzo fajną historię, z tym, że ma pewien problem, o, o którym będziemy słyszeć cały czas. E, tak, więc nie, nie, ja czegoś takiego nie miałem. Wydaje mi się, że to jest uzależnione od gracza, tak? Eee, mówię, nie mnie by bardziej wkurwiał Demon's Souls, Dark Souls Czy tego typu rzeczy, w które ja po prostu grałem ale, ale szkoda mi życia na to I bardziej by mnie to wkurwiało Jakbym musiał 20 raz podchodzić do tego samego bosa e, Po ciężkim dniu No to by było ciekawe Niż po prostu słyszeć te głosy, które po prostu mi mówią, że mam się zajebać No, e, słuchaj, no, no zależy jak leży, no nie? Aczkolwiek tak, gra jest plus 18 E, e, więc trzeba uważać chociaż takich bezpośrednich rzeczy jak e, że masz się zajebać to chyba nie było chyba, chyba się aż tak e, e, że tak powiem nie przekroczyli tej granicy aż tak do końca e, że zabij się albo coś ale ale jednak jest ona dosyć mocno e, mocno do niej zbliżyliśmy się e, w tym tytule więc mm, no może być różnie tak? E, tak no, w ogóle nie wiem czy wiecie, ale ta postać, która gra tą dziewczynę to jest jakaś tam dziewczyna, która pracowała w studiu u nich i po prostu spodobała im się tak, ona nagrywała jakiś tam motion capture i po prostu ona im się tam spodobała i dlatego ona jest tą postacią, która tam jest główną bohaterką i będzie też w dwójce, co ciekawe no, słuchajcie, no chyba już nic więcej na ten temat nie mam do powiedzenia no, po prostu mogę też żałować, że nie udało mi się ją ograć jednak w większym poziomie graficznym, bo ja widziałem jak ta gra wygląda, ona wygląda zajebiście no, kurczę, ona wygląda zajbiście. a mnie tak zajbiście nie było no, ale, ale jednak tak, jak najbardziej polecam, słuchajcie, to jest zupełnie doświadczenie growe i jej naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajnie zapatruje się na kontynuację, którą na pewno ogram. E, tak, szczególnie no mówię, tu jest e, łatwy celak do, do zrobienia, więc też jak najbardziej polecam. E, nie trzeba się wyginać za bardzo. E, tak, to tyle, słuchajcie. Dobra, to tyle o Senu Senua Sacrifice i myślę, że też będziemy kończyć e, nasz e, zajebisty odcinek. E, zajebisty odcinek. E, tak, więc słuchajcie, standardowo wchodźcie oczywiście na bezimienny.pl e, Tam wrzucamy odcinki tam będziecie patrzyli, co sobie ciekawego będziemy wydawać, tak? Ale oczywiście tam są tylko i wyłącznie odcinki. Poza tym oczywiście Facebook i grupa facebookowa, wchodźcie, gadamy o różnych dziwnych rzeczach, właśnie z tym, że Nvidia pokazuje nowego GeForce'a słuchajcie, poza tym tak, w, wchodźcie na Black Widow Radio, radio internetowe bardzo dobre, tam też możecie nas posłuchać i oczywiście wszystkie podcastowe aplikacje, plus jeszcze oczywiście Apple, iTunes i tego typu rzeczy, plus oczywiście Spotify, tam też jesteśmy wrzucamy też na YouTube, tak żebyście nie musieli za bardzo kombinować, po prostu wjeżdżacie i, i, i macie no i słuchajcie, piszcie do nas maile bezimiennypodcastgmail.com. Tam, tam możecie zadać nam jakieś takie pytania. Na przykład, czemu nie relacjonujecie NVD na żywo? Skoro leci teraz. I słuchajcie, <laughs> i słuchajcie jeszcze coś chciałem powiedzieć, tak. No i oczywiście mamy. Rafał, Instagrama mamy, tak? Rafał, Instagram. A mamy, no. Tak, mamy, mamy, no. Więc słuchajcie, gdzieś tam bezimienny podcast, szukajcie też też gdzieś tam możecie patrzeć jakie Rafał głupie na przykład głupoty wrzucił, że zamiast sobie kupić słuchajcie, plecak do laptopa, które są po prostu genialne, zajebiste, specjalnie stworzone do twojego laptopa, nie, Rafał sobie kupił normalny plecak PlayStation i tam będzie trzymał laptopa, to jest tylko Rafał, to, to po prostu trzeba Trzeba po prostu... Ale nie zapominaj, że kłecak będzie służył wielu rzeczom. Oczywiście, będzie częściej, oczywiście, będzie że częściej tak. On częściej nosił piwo niż tego laptopa. No ja będzie. myślę, że on będzie bardziej nosił te piwo niż tego laptopa, tak, Rafał. Oczywiście, czy... że tak. Przynajmniej na chwilę obecną ma taki staż. Ja myślę, że, że Sony powinno po prostu wydać swoje piwo, Rafale. O Boże, ale byś miał. Mm, mogłoby. Tak, więc Sony... Nie wiem, ale wiem że, wiem, że od kiedy Sony pracuje nad samochodem, a ja jeżdżę Mercedesami, to będę miał ciężki problem, jeżeli zrobią. Och, no. Wiesz, coś faktycznie Wystanę stanę wtedy w rozkroku. E, tak, e, więc słuchajcie, takie rzeczy tylko na Instagramie. A w ogóle w ten plecak na Instagramie Rafale? Był gdzieś tak, tak, tak. A, bo, o, dziwne, żeby nie było. E, dobra, no. E, dobra, więc słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o 166 odcinek podcastu bezimienny. E, słuchajcie, e, za pierwszym mikrofonem był Christian Kęder. Ze mną w studiu był również. Rafał Rodemiecki? Dziękuję bardzo. I był z nami Michał Stiller. Dzięki, do następnego razu. Więc słuchajcie, do usłyszenia, drodzy słuchacze, trzymajcie się, cześć!